Sam jestem, Francis podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 329. Ja nazywam się Damian Poluchaka-Dachman i zamian jest Piotr Kudanek, a.k.a. Kuldan. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Witaj, Piotrze. Serdecznie. Ostatnio na jakimś e... podcaście słyszałem zastanawianie się, nie pamiętam jakim, na jednym z tych, których słucham, kto stworzył właśnie stwierdzenie dzień dobry wieczór. To chyba ostatnio z Rysławem jak byłeś, tak? Co tak, tak. Myślałem, że ja się, czym, bo, bo, bo, bo jeśli na przykład, Piotrze, ty zawsze mówisz dzień dobry wieczór, to, to, to wiesz, może tobie będzie trzeba przypisać nie, autorstwo. Nie, to na bo... pewno ja, ja podchwyciłem, bo to bardzo możliwe, że właśnie tak jak mówiliście, czy to, czy to tam. Nie, no, bo pamięta, że Marek Niedźwiecki, tak? A ja, ja no, jakoś nie... pamiętałem z tego takiego programu, który Szymon Majewski prowadził e... zapomniałem się nazywało, ale to była taka, eee, taki, taka gra. Znaczy ten taki, taki jego jeszcze w TVP programie. Tak, co, co, co, co się tam jeszcze wskazywało. Tak. To jakąś taką głupią nazwę miało. Tak, ale to było genialne, bo to było coś, co po prostu na podstawie tych, tych abstrakcyjnych zupełnie nie, nie, nie kojarzących się z niczym obrazów, no nie jakichś tam elementów, trzeba było odługać jakieś hasło, czy jakieś powiedzenie. Bardzo fajna rzecz. Fajny program, oczywiście... Już nie wróci do nas tak, raczej. No raczej nie. No Męski przeszedł długą drogę od tamtego programu. Jest przez youtuberem. przynajmniej. Nie wiem, czy dalej jest. Tak. Szczerze mówiąc w sumie. No. Nie zastanawiałem się nad tym za bardzo. Robi karierę. Sorry ja miałem cię zapytać, Piotrze, czy, czy masz już bilet do kina? Ja tutaj na... od razu chciałem założyć, założyć, potwierdzić cokolwiek, że to nie jest żadne moje hipsterstwo, ale mówiąc szczerze, pewnie nie pójdę na premierę, pewnie nie pójdę w pierwszym tygodniu, dwóch, trzech tygodniach premiery. Jak znam życie, to pewnie pójdę za jakiś miesiąc od premiery Nowych Wojn, albo w ogóle poczekam, aż będzie na HBO. No właśnie, to jest w ogóle ja się, Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś takiego widziałem, że na dwa miesiące przed oficjalną premierą e, dano możliwość zamawiania w przedsprzedaży, kupowania po prostu biletów. Dla mnie to jest jakieś szaleństwo. Nie, nie, nie, nie, nie, powiem ci tak, odkąd sięgam pamięcią, w ogóle nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby bilety na film kinowy były sprzedawane i to z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Y -hmm. ja pamiętam, nie wiem, może w Władcy Pierścieni coś się działo takiego. Bo y -hmm. to było takie niesamowicie, że właściwie wszyscy dostali kociochwiku przy, przy, przy okolicach premiery. Ale kurczę, no... To prawda, Szaleństwo. ale ja na przykład nigdy nie, nie, nie byłem takim kinomanem, który, który w, yy... Celebruje w taki sposób właśnie premierę swojego filmu, takiego ulubionego filmu, czy ulubionego części filmu, że przebierasz się za jakąś postać z filmu, idziesz do kina, wiesz, tam spotykacie się w większej grupie ludzi, którzy lubią się przebierać, nie takich cosplayerów. Co? Jeszcze nawet wtedy słowo cosplayer nie, nie, nie było tak popularne w popkulturze, że cosplayer jakby przyszedł z grami, a, a przecież cosplayerzy istnieli od uh, zarania dziejów, prawda? Pamiętam jak była chyba druga część Patrixa w kinach. Wchodziła, to ja wtedy byłem w liceum i pamiętam, że poszliśmy na nocny maraton filmowy, który składał się z trzech no. części. Znaczy, ponieważ zawsze NMF-y były, bo to NMF, czyli nocny maraton filmowy, NMF, mhm. tam zazwyczaj były trzy albo cztery filmy wrzucane. Tak. No, ponieważ Matrixa była druga część no to musieli dobrać coś trzeciego, więc y, trzecim filmem był raport mniejszości. Niestety raport mniejszości był jako pierwszy pokazywany, więc ta druga część mm. Matrixa to tak się zaczynała około jakiejś trzeciej, czwartej w nocy. <laughs> to nieźle. I pamiętam właśnie, że Trze poszliśmy przebrani za, za w, tych w płaszczach i, i w, mm -hmm. w tych czarnych butach, w ogóle. Czyli masz epizod jednak. Tak, taki jeden, profesor, jedyny czyli, epizod. Czyli jakby ewentualnie coś się naszło, ty jeszcze możesz zmienić, zmienić zdanie. Ale właśnie to jest niesamowite, że dwa miesiące, mi się wydaje, że w tym momencie to będzie największa premiera rozrywkowa, bo to zawsze wiesz, prześcigały się filmy z grami, nie? bo tam było, że Duty, miał największą, później się okazało, że jakiś film i tak dalej. Mi się wydaje, że to będzie absolutnie największe otwarcie wszechczasów i prawdopodobnie w ciągu pierwszego miesiąca ze sprzedaży samych biletów zwrócą im się koszta kupienia po prostu praw od Jerzego Łukasza <śmiech> do, do Gwiezdnych <śmiech> Wojen. Jerzego Łukasza, dobre. To, to, będzie, to będzie niesamowite, ale ja, ja sobie tak przypominam, że chyba rzeczywiście może nie zniszczyłem w, w samym takim byciu właśnie przebranym i tak dalej, ale nie pamiętam, że przed kim nie byłem na, na jednym z premierowych właśnie, y, teraz też wyszło, wyszło szedło z worka, że przypomniało mi się, że jak była ta edycja specjalna chyba w 1997 roku, czyli ta poprawiona wersja, ta, ta ostateczna wersja wtedy y, wizji Jerzego Łukasza właśnie Gwiezdnych no. Wojen, to ja pamiętam, że właśnie jak Nowa Nadzieja wchodziła do, do, do, do kina w Częstochowie, to też nad takim mieście, takim małym mieście jak Częstochowa, też y, w kinie też był szał i też było mnóstwo ludzi, więc dla mnie to będzie po prostu y, bardzo ciekawa rzecz, jak to wszystko będzie A czy wyglądało. ja się tak jak... już kupuję Nie, u ciebie też już można kupować? Czy są priordery? To jest globalna akcja? Znaczy ja, czy akurat, to... ja akurat y, już wcześniej to miałem załatwione. To już taka sytuacja akad wyszła, no nie zaproponowano mi, że ja będę z, z Jerzem na farmie y, Lukaska Walkera. A, rozumiem. To... Przed tak, jeszcze. Tak, no... Oczywiście znaczy to już widziałeś, w... tylko embargo na razie jeszcze nie trzyma. No, nie mogę mówić, Rozumiem. ale nie, nie będziecie naprawdę... Yy, yy, rozczarowani. Yy, będziecie się dobrze tak. Nie będziecie <laughs> rozczarowani. Yy, Han Solo, super. No tyle mogę powiedzieć. No, NBA, embargo, Mi się do 17 podoba, jak, jak cokolwiek spory. się pojawi związanego z nową częścią Gwiezdnych Wojen i budzi to masę z w, w sieci. Pojawił się teraz plakat, tak. który yy, w największym skrócie można by określić jako pierwszym wszystko, co się da do środka. Oprócz Łukasza. Oh, no i teraz jest spekulacja, a co jeśli Łukasz został Sifem, jest no, no, w masce no. i ma znak krzyża na mieczu. A co jeśli tak gwiazda śmierci? to nie jest tak naprawdę gwiazda śmierci, tylko to jest jakiś robot albo jakaś głowa. Albo jakiś statek. Z, z wielkim cyklopsem takim. Generalnie z, internet people mocno przeżywają wszystko, co jest związane z gwiazdami wojnami. Jest to fajne, no bo w sumie rzadko można oglądać taką zbiorową historię. Natomiast y, mówiąc szczerze, dość mnie to omija. Nie, jasne, Ale to, ten spoko, plakat tak. się wpisuje w, te, w, te, w takie paskudy, napaćkami wszystkiego i Tak, i, i, tak. I to, jest, to jest plakat, który będzie można stawiać z tymi wszystkimi zastawieniami, które tam się pojawiają czasami, że o, a teraz mamy plakaty, gdzie facet stoi tyłem, a kamera jest pod nogami. O, a tu są plakaty, gdzie facet groźnie patrzy na ten, a tu widać kobietę, która się przytula do kogoś innego. Mm -hmm, mm -hmm. To może być ciekawe. Ale próba jesteśmy takich kosmicznych klimatów i, i w ogóle y, y, może nie gwiazd wojennych, nie wiem, czy wiesz, ale Star Citizen otworzył swoje podwoje, na krótko, to są dwa tygodnie takie w październiku, wszystkim, żeby te niedowiarki zobaczyły, że ta gra może nie tyle, że istnieje, ale że w jakim stopniu no, coś, coś za te grube miliony... Jest. No ja, jest. Ja, ja mam wrażenie, że jeżeli już milion ludzi wsparło Star Citizen'a, to właściwie tych, którzy są nim zainteresowani, jeszcze to już niewiele zostało, więc jest to nowa metoda na tak. dotarcie do reszty. Mhm. No bo ta magiczna, magiczna cyfra miliona bakersów, czy też wspierających, pękła i tam, jeśli tak. chodzi o kwotę finansową, to 92 miliony. Mhm. Jakoś tak. No ja, ja wiem, że to już po prostu już, wiesz, teraz mogą nawet nie mówić, no nie, żeby nie było, bo ludzie się tak, uh, rzucają na te pieniądze, wiesz, są te skandale. Jest taki jeden właśnie człowiek, uh, który, który, jakby napędza tą, tą, falę nienawiści, tą falę hejtu w internecie i nawet ostatnio przecież, uh, chyba też, Piotr, czytałeś o tym, t, mówiłeś o tym u siebie, uh, w codzienniku, że, uh, po prostu Star City teraz jest takim pod, pod takim uh, ogniem, um, pytań dziennikarzy, jak naprawdę wygląda ta produkcja od środka, no nie? I podobno jakieś tam są skandaliczne rzeczy. Muszą być jacyś, Tak, niezadowoleni pracownicy wypowiadają się, że jest w ogóle, że nic tam nie ma. Wiesz co, ja ściągnąłem sobie. Ściągnąłem sobie tą, tą, tą wersję, którą tak naprawdę już wszyscy od dłuższego, dłuższego czasu mogą oglądać, bo to jest tak właściwie moduł, ten Arena Commander plus hangar. W tym hangarze może obejrzeć sobie statki, nie wiem, czy może do nich wchodzić, chyba nie, nie za bardzo. No i oczywiście ten arena komander to jest taki, taki dogfight, wiesz, to, to wszystko bardzo ładnie wygląda, tylko niestety to ma ok nie niezoptymalizowane, to ma ogromne wymagania sprzętowe. Jak nie masz jakiegoś wiesz, Tytana w SLI i jakiegoś i, i, i, i siódemki, no nie, procesora. To, to wiesz, to, to, to ta gra będzie ci chodzić bardzo tak, będzie ci skakać to wiesz, nie będzie miał przyjemności w ogóle z grania i tak dalej, ja to odpaliłem wiesz na granicy takiej przydatności do użycia, do użycia gdzieś tam ustawiłem to, tą grafikę na, na, na poziom średni ja i dało się grać, ale, ale po prostu nie, nie przekonało mnie to do niczego znaczy ja bardziej to, mnie, pod... mnie chwyciła jedna rzecz o tyle, ile do tej pory miałem Star Citizen tak absolutnie, całkowicie w ogóle mnie nie interesował. E, tak samo jak Light, który chyba jest w ogóle działającą grą, prawda? Już od jakiegoś tak, czasu Elite, tak. Light, jak kto woli. Mm, a, zupełnie ale Dla przyjaciół właśnie... Light, jak, dla, jak <laughs> dla mnie to jest... Dla przyjaciół Light. Hela. W ogóle, ale to w ogóle mnie interesuje, bo generalnie to mnie ten typ, typ gier nie trafia. To... Mm, hmm pokazali filmik zapowiadający kampanię dla single Playerów. No i ta kampania wyglądała, jakbym poczuł trochę podmuch Wing Commandera właściwie. No właśnie i to jest, i to jest nagle i to jest, Piotrze, nagle coś, co mnie szczerze tak zainteresowało, że akurat ściągnąłem właśnie ten dodaj, żeby zobaczyć co, co, co, co, jak wygląda poziom techniczny. Nie? Bo to jest właśnie kwintesencja y, y, Wing Commandera. To są, to są te scenki przewnikowe, to są fantastyczne filmy, science fiction, i teraz jeśli właśnie Star Citizen tą grubą mamonę zostanie zrobiony z takimi gwiazdami jak właśnie Marek Hamil, Rona Mitra, Gary Stary Człowiek, Andy Serkis, nie Andrzej, wiem, Jillie Anderson. Andrzej. Przecież, Andrzej. Dla nas skali. Nas no, to jest po prostu, wiesz, znaczy oczywiście on tam będzie sięgał do, tej, do, do tych aktorów, takich sprawdzonych jak John Rice Davis, know, którego, którego on tam już w, w, w Wincomandere razem z Markiem Hamilem wykorzysta, więc jakby to są, to są jakby jego przyjaciele, można powiedzieć, no nie? Mm. że, że ro, y, y, y, Robert to ma przyjaciół aktorów i oni grają w niego i tak. Prawda? chociaż on tych filmów dużo nie kręci tych gier, no to ale też się, rzeczywiście, tak, to jest ten element mnie bardzo interesuje, tylko właśnie problem jest tym, kiedy przyjdzie nam zobaczyć tę grę, czy jest w ogóle jakaś data premiery? Mi się wydaje, że bardziej to jest, yy, są daty podawania kolejnych tego, jak ta gra się rozrasta, bo chyba od tej pierwotnej wizji ktoś mógłby się dokopać, gdybym miał na to ochotę, do, do tego, jakie było założenia jeszcze kickstarterowej zbiórki i jakie tam były podawane daty, to myślę, że od tego a, dużo się oczywiście nie. zmieniło. To już 2015 to już miała być dawno gra skończona, a się okazało, że pewnie zebrali więcej niż niż, niż przeczuwali, więc oczy, niż przewidywali, więc oczy, oczywiście jakby te progi, które mieli, postawili sobie, wymyślili, okazało się, że muszą zrobić jeszcze większą. Jeszcze. Ja myślę, że tak jak teraz niektórzy piszą jakieś teksty, czy tam nawet zastanawiają się mocno na tym, jak to wyglądał, wielki kryzys gier w latach 80. -tych to za kilka lat będziemy, znaczy nie mówię w formie kryzysu, tylko po prostu mm -hmm. dla, dla osób badających branżę gier za te 50 lat to, co się działo wokół Star Citizen'a będzie na pewno interesującym, tak. historycznym faktem. Znaczy, no, no, to, jest, to jest... fenomen. To jest tak, to... Nie ma innej gry, która zrobiłaby coś takiego, co robi Star Citizen, która zebrała milion tak. ludzi, którzy dali im pieniądze, zebrali 90 ponad milionów dolarów, no to jest y, fenomen. Znaczy, naj, najlepsze jest to, że rzeczywiście, jeśli oni zrobią grę, która będzie duchowym spadkobiercą Wing Commander'a, z bardzo ciekawą fabułą. Z, z tym z, tym, z, tą, z, tym, z tą walką w kosmosie, jaka już jest dostępna powiedzmy z tym era komanderzy. oczywiście z większością statków, jak coś, to, to musi być bardziej rozbudowane, ale naprawdę to, to naprawdę by wystarczyło, żeby przekonać tych niedowiarków, że, że ta gra jest interesująca, a wszystko to inne ten cały taki moduł multiplayer, tego takiego większego uniwersum, prawda, tego, tego świata, który, który jest jakby, jakby żyje, w którym, którym inni gracze to takie ten element taki MMO ja rozumiem, że to, to też jest dla wielu graczy istotne, ale moim zdaniem to, to, to mogłoby wtedy zejść na dalszy plan, wtedy mógłby sobie robić, Chris opec, mógłby sobie robić to, nie wiem, jeszcze przez 2-3 lata albo i dłużej, bo ludzie już by dostali grę, którą tak naprawdę chcieli, kiedy składali, wydawali pieniądze na, na, na tą zbiórkę Kickstarterową. Oni tak naprawdę chcieli Wing Commandera. Wiedzieli, że to się nie będzie nazywało Wing Commander. Może się nazywać Star Citizen, ale to będzie właśnie tego typu gra, tego, czego ze świecą szukać. I wspomniany przez ciebie Light Horizon, to, który śmiga i to jeszcze śmiga nawet śmiga, na, na Xbox One. Tak, który jest świetną grą, tylko, że on znowu nie ma treści. On jest, jest fantastyczną taką symulacją, że rzeczywiście czujesz się, jakbyś był w kosmosie. Ludzie, którzy którzy grają w to, to, po prostu się zagrywają. to nie można powiedzieć, że oni po prostu żyją w tym świecie. Wiesz, ja znam człowieka, który porzucił Wiedźmina dla tej gry. Po prostu grał Wiedźmina, ale nagle pojawił się Elite Horizons na... Przepraszam, nie... Elite Dangerous. Trochę wyprzedzam, bo to z tym Horizon to... <gry> dlatego wyprzedzam, dlatego, że Horizon to jest dodatek, który mnie bardzo interesuje właśnie do tej gry. Bo przyznam się, że jak bardzo lubię kosmos, jak lubię science fiction właśnie w takim wydaniu, to, to samo to latanie, samo ten, ten element realistycznego oddania powiedzmy lotu statkiem kosmicznym, czy te, te walki w kosmosie, pojedynki, ten dokwak, to mnie mnie interesuje jak na przykład ten element odkrywania yy, jakichś takich... Taki, jakiś taki głębi. I właśnie dodatek Horizon, który, tak, który cały czas mówiłem, to nazwa Horizon Horizon, ale właśnie dodatek do Elite Dangerous Horizon, on wprowadzi planety, lądowanie na planetach. No to będzie coś, co, co, co zmieni tę grę, bo w tym momencie jakby powoli nie, wiem, wyrasta coraz więcej tych gier takich. No, no Man's Sky gdzieś tam na horyzoncie no się pojawia, który cały czas jest owiadem mgłomu tajemnicę związaną z jego datą premiery, bo no od właśnie. kilku dni, tak właściwie od tygodnia, mm -hmm. w internecie cały czas żyją plotki na temat tego, że z No Man's Sky związana jest jakoś data 27 października. Bowiem 27 października będzie odbywał się Paris Games Week, na którym Sony Aha. będzie miała swoją wielką konferencję. No i plotka mówi w ten sposób, że wiesz, to jest plotka, plotka pod tytułem marzenie graczy, że Aha. wyjdzie ktoś, bo w ogóle Hello Games ma nie być tam na tej konferencji, teoretycznie rzecz biorąc, więc marzenie brzmi Aha. tak, że wyjdzie pan z Hello Games, powie cześć, zalogujcie się na PSN, gra jest do kupienia, bum. Ale obawiam, że to jest niemożliwe. No temu musieli takiego człowieka, ale Steve Jobs wziąć, który mm -hmm. był to po prostu pięknie i zrobił. No, wiesz, no i... Konami, to, to pan Kojima to zrobił z PT, że, że w trakcie konferencji powiedział, że PT jest teraz do ściągnięcia na psn Go. No, Tak, ale, ale PT, PT to jest takie, co zaskoczenie. To, to było, to było tak, To było taka, taka no, niektórzy mogą to znać za, za grę, nawet pełnoprawną, dlatego, że starczało do tego, żeby zrobić w gacie, jak się ładnie mówi, my, my polega na tym, że też inna plotka mówi o tym, że ona się pojawi jakoś bardzo niedługo. Czyli pan wyjdzie i nie powie, bum, jest już w PSL nie do ale bum za tydzień będzie. Bo hmm. ludzie, którzy złożyli preorder w Amazonie, dostali maila, potwierdzający złożenie preordera i że data dostawy gry będzie pomiędzy 28 października, czyli dzień po konferencji, a 10 listopada. Znaczy, Proszę, jeśli, tak. jeśli by się okazało, że No Man's Sky wychodzi w tym roku, no to rzeczywiście to już konkluduje jako 2015, jako jeden z naj z najwybitniejszych lat podkreślam to jeszcze raz właśnie w, w elektronicznej rozgrywce, że to dołączy po prostu do tych lat, nie wiem, 19 wiesz co? wydaje mi się, że, że już tak można o tych mówić, no bo mieliśmy tak. mieliśmy MGS, mieli, będziemy mieli Falauta, chyba, że go przesuną, ale... Ale to byłby już taki wiesz, taki no rocynek, to już był po prostu... Tak, to, ale to już było takiego, na towarcie, że... nie. Tak, że to już jest już, już, już, pozamiatane. Ten, to już wiesz, drop jest... the mic, no, nie? Boom, tak, nie ma, tak. koniec. No, męskaj w tym mówią, roku. Halo jest bardzo dobry. Forza wyszła, która była raczej pozytywnie tak. przyjęta. No Było tyle dobrych gier w tym roku. Jest, rok trwa jeszcze, mam październik. A jeszcze się okaże, że No Man's Sky jest w ogóle grą fenomenalną, a nie tylko takim, wiesz, podróżą z diplodokiem po różnych planetach. To jest bardzo dobre pytanie, jaką to będzie gra. Jak, jak, jaką tak. grą będzie No Man's Sky? To jest... Bo mi wystarczy to eksplorowanie, tylko żeby rzeczywiście to nie było tak, że wiesz, planeta milion 10 ma zielone dinozaury, a milion 11. Nie znaczy, dinozaury słuchaj, zielone, i to jest wiesz, różnica. To jest taka, tak, że gracze pokazali wielokrotnie, że społeczność graczy pokazała, że jest w stanie robić niesamowite rzeczy. Mieliśmy tak w przypadku Minecraft'a, mieliśmy w przypadku Little Big planet wszystkich części. Mieliśmy tak, teraz to się dzieje w Mario Maker. Mhm. Więc jeżeli No Man's Sky będzie grą, która będzie miała jakiś tam mniej lub bardziej rozbudowaną możliwość wpływania na świat przez graczy. To mogą tam się stać niesamowite rzeczy. wiesz. no i online pokazuje, że na bazie gry o, o lataniu po kosmosie i strzelaniu do siebie albo w tym wydobywaniu kryształów pojawiła się gra, która właściwie ma równie skomplikowaną politykę, niczym polityka praktycznego świata. Więc, no tak. więc jeżeli gra chwyci, to wtedy mogą stać się tam niesamowite rzeczy. Oczywiście wtedy z drugiej strony jakaś taka granica dostępu do nich stanie się bardzo wysoka, bo jeżeli teraz coś zaczyna grać w e online to zaczyna być małym szaraczkiem i zaczyna to być jego druga praca. No tak, no, więc... tylko że e online to, to, to, to, to, to, to jak mówisz, no, druga praca, bo to to jest po prostu już taka gra, gdzie, gdzie no Poziom, poziom zaangażowania jest tak tak potrzebny, znaczy tak wysoki poziom zaangażowania jest potrzebny, że, że ja mam nadzieję, że na przykład, nie wiem, właśnie w takim No Man's Sky czy w Elite Dungeons z dodatkiem Horizons, że ten poziom zaangażowania nie będzie taki istotny, że ktoś, kto ma tak niewiele czasu w sumie wolnego jak ja, że na przykład będę mógł sobie w tygodniu, nie wiem, godzinkę, dwie wsiąść do tego statku, polecać po tych planetkach, poekscytować się eksploracją kosmosu, czuć się jak, nie wiem, Mark Whitney na, na jakiejś tam planecie, próbując, nie wiem, przeżyć i tak dalej. Więc... Ja, ja bardzo na to liczę, nie? że ta gra nie będzie, nie, nie będzie miała takiego, nie tyle, że progu dużego wejścia, bo to jeszcze by było ok, nie? że wysoki próg wejścia, ale jak już jesteś tam, to, to, to nie potrzebujesz siedzieć tym, nie potrzebujesz, tak jak w grach MMO, właściwie to sobie ułożyć kalendarz pod, pod tą grę, bo nie wiem, o tej o tej godzinie, nie wiem, Gildia robi to i to, nie wiem, o tej o tej godzinie trzeba mieć, nie wiem, trzy godziny na jakiś, jakiś rajd i tak dalej, i tak dalej. Ja mam nadzieję, że właśnie w, w tych grach Nowych, mimo że one będą miały jakiś element właśnie e, multiplayera, to zaangażowanie, które e, ten twój czas, który po, poświęcasz, będzie na tyle e, łatwy do. do, do... Jakby to powiedzieć, że, to że po prostu że, się że jak poświęcisz tego, go... Że to będzie gra pod tytułem odpalasz sobie wieczorem, wsiadasz do statku, polecałeś po kilku planetach, postrzelałeś się z kimś, zrobiłeś sobie nowy blaster, wyłączyłeś się, jesteś szczęśliwy. A nie tak. gra, w której wsiadasz do statku i natychmiast przyjeżdżają kosmiczni piraci, którzy są od ciebie 30 poziomów lepsi, bo są to szesnastolatkowie, którzy grają codziennie po 6 o, godzin, a nie raz o, w tygodniu o, po godzinkę i jo. No właśnie, bo ten złoty, złoty środek to by był wtedy, kiedy ktoś, kto po prostu chce spędzić 10-12 godzin to on znajdzie dla siebie zajęcie i będzie mógł się tam rozwijać. Jednocześnie ktoś, kto, kto, kto, nie ma tyle czasu, nie, nie będzie czuł, że, że czegoś mu brakuje. No, to jest, to jest coś, oczywiście sobie rozbijają głowy właśnie twórcy gier MMO, żeby przyciągnąć takiego gracza, który jest bardzo zaangażowany, ale trochę mniej. Jednocześnie sypnie tym portfelem, piężkami z portfela, żeby zapłacić za ten miesięczny abonament. No bo co innego jest, jeśli chodzi o gry, prawda, z mikropłatnościami, ale to jest już w ogóle Teraz chyba wszystkie gry są z mikropłatnościami w tej czy innej formie tak naprawdę. No okej, no nie wszystkie, ale bardzo dużo tytułów ma. Gdzieś tam te mikropłatności jakoś tam tak. I to jest też przykre, ale to jest taki trend, taki znak czasów. Sami sobie to zrobiliśmy, a wszyscy się śmiali zbroi dla konia. To był tylko początek. Mhm. ale to i tak jest, no po prostu wystarczy, że kilka osób zagłosuje portfelem za tych kilka osób, które nie głosują portfelem i to wystarczy i to wystarczy, bo, bo w, no, rachunek ekonomiczny jest prosty tak jak Activision dokładnie widzi co, jak się sprzedaje i oni, oni wiedzą, że mogą zrobić właśnie takie, takie różne myki, jak, jak zrobili z Destiny, czyli sprzedać dwa razy pełną grę no, so. tylko widzisz, to jest tak, że w środku tych dużych gier, takich jak Destiny to środki zaangażowane w produkcję są dosyć wysokie. No i zawsze istnieje lekki, może nie lekkie, czasami nawet dosyć spore ryzyko, że coś się może nie udać. Czego najlepszym przykładem jest i Evolve. Gra mhm. kosztowała swoje, bo wszystkie gry teraz typu AAA, a i Wolf był ogrom AAA, kosztują duże pieniądze. No a chyba nie okazała się zbyt dużym hitem. Problem z Evolve jest taki, jak, że, że zbyt, zbyt dużo tam zależało właśnie od, od, od balansu. I okazuje się, że, że po prostu ludzi... Znaczy, ja grał w, w, w betę i mnie ta beta nie przekonała, więc ja po prostu tak zgaduję, że to, to też musiał być jakiś balans, że, że jednak wiesz, ludzie się zniechęcali, nie, może nie było, nie mogli znaleźć jakiejś takiej paczki, bo co innego jak masz taką grę jak Left 4 Dead. Tam znajdujesz cztery osoby, jest fajny co ludzie mają y, jakieś zadanie do zrobienia i robią i, i tam są jakieś przeci przeciwnicy i tak dalej, ale nigdy nie ma czegoś takiego, że, że po prostu czujesz, że, że y, no chyba, że grasz w jakąś taką wersję tak zwane, z, z reżyserem, który tam dorzuca różne jakieś elementy, wiesz, mocniejszych zombiaków i tak dalej, że nigdy nie masz czegoś takiego, że po prostu czujesz, że, nie wiem, y, y, y, że jakiś element gry jest, jest, jest źle zrobiony, y, bo daje przewagę na przykład graczowi, który jest po drugiej stronie. Myślę, że, że największy problem polega na tym, że taki święty graal gier multiplayerowych, to jest balans pomiędzy tym, ile zabawy będziesz czerpiał grając z randomami, gdzie wiesz, siadasz do konsoli, odpalasz tak. do komputera, pyk, jakiś ludzi z sieci ci dołącza, jest, jest zabawa, a tym, ile zabawy masz z kumplami, bo, bo, czy z koleżankami. Bo zupełnie inaczej gra się w multi, nie wiem, na przykład 6x6 w Titanfall, kiedy masz 5 osób na TS-ie, czy tam na Skype'ie, czy na czymkolwiek innym, gadacie ze sobą, strzelacie się jest fajnie, a zupełnie hmm. inaczej, jak po prostu samemu grasz sobie i strzelasz ludzką z internetu. No tak. Sprawnie. Zupełnie i wiesz, i, i cały rok polega na tym, że takie gry, jak I Wolf, nie wiem, na co się nastawiał. Czy nastawiał się na to, żeby ludzie się dogadywali w cztery osoby i, i razem grali w czwórkę. Teraz niedługo wychodzi chyba niedługo, jakoś na jesieni. Rainbow Six Siege. Siege. No i tu, tu jest świetne pytanie. To jest gra, która jest bardzo mocno nastawiona na współpracę. Ja nie grałem w Betę, z góry mówię, ale, ale słyszałem różne opinie. No i z tego co słyszałem, to im lepiej ludzie ze sobą będą współpracować, tym lepiej większa szansa, że wygrają. Natomiast no pytanie, czy tak. samemu też jest w tym zabawa? Znaczy, ona jest. Dream of Switch... To tyle jest lepsze od Wolf, że, że nie, jest, nie jest taką asymetryczną grą. Znaczy, ona, nie, ona jest w, no w pewnym sensie jest asymetryczna, bo jedni się bronią, drudzy atakują, jedni są terrorystami, drudzy są antyterrorystami, więc jakby z innego, z innego punktu się zaczyna, tak? inną masz rolę. W tym, ale, ale nie ma takiej, takiej dużej asymetrii, jak właśnie było, była we Wolf. I we Wolf jeszcze był ten, moim zdaniem, bardzo m, m, m, karygodny element związany z tym, jak miałeś odblokowane postacie, że kupując pewną grę nie miałeś tych postaci, tylko jeśli kupiłeś ją jakimś pierorderze, albo zapłaciłeś jakieś dodatkowe pieniądze, czy kupiłeś jakąś wersję specjalną. I ten sposób na odblokowanie postaci też nie był najlepszy. Tam było mnóstwo takich rzeczy, które, które oni chcieli w dobrej mierze mi się wydawało, no nie wiem, może zmusić do tego, żeby ludzie grali, żeby się, żeby opanowali lepiej te, te postacie i awansowali na kolejne poziomy właśnie odblokowując inne postacie, tylko że to jest, no to jest oczywiście bardzo skomplikowany proces i, i nie zawsze to wychodzi. Jedne gry odnoszą sukces, a niektóre gry, no wręcz, wręcz przeciwnie, no nie? W, a nawet a najlepsze pomysły. A i tej asymetrii, to nie wiem, czy słyszałeś, ale na starterze ruszyła chyba tam w zeszłym tygodniu zbiórka na grę związaną z marką piątku trzynastego i ma tam być bardzo asymetryczny asymetryczny gameplay, bo ma być to jeden versus siedem, gdzie jeden gracz gra Jasonem i ma wszystkich zależnąć, a siódemka ma albo się ukryć i uciec i przeżyć, mhm. albo zebrać się do kupy w tych siedmiu i też spróbować Jasonowić. Więc to dopiero no to... chodzi o wariant um, jakby powiedzieć, nie wyrównania tylko, tylko balansu tej gry, to jakaś masakra po prostu, co sobie wymyślili znaczy widzisz, bo, bo to jest wszystko fajnie, kiedy to jest jakiś dodatek do takiego multiplayera, który w, w jakiejś dużej grze, bo przecież w różnych grach masz King of the Hill, masz jakieś tam y, tryby jakiś nie wiem, predatorów i tak dalej, że zawsze jest jakiś jeden silniejszy y, zawodnik znaczy jest taki tryb, że po prostu jest jeden y, y, zawodnik prze, prze, y, y, jest silniejszym i wszyscy na niego polują i później jest odwrotnie, bo inny gracz jest tym, tym silniejszym i wtedy na niego polują więc jakby ten, ten tryb on jest fajny, on jest ciekawy, to jest taka odskocznia, ale tak naprawdę wszyscy w multiplayerze tak, tak, uwielbiają to, co jest klasyczne, czyli jakiś team deathmatch, ewentualnie jak, jak na przykład masz w Battlefield nie wiem, conquest, czy, jakiś, czy jakąś, jakąś formę domination, czy, czy ewentualnie capture the flag. To są, to są tak sprawdzone przez lata tryby i, i wszystko, co jest dodatkowo to jest od skorzenia. i to próbuję. I czasami się okazuje, że na przykład jakiś taki dodatkowy tryb, który wydawało się, że on jest tylko dodatkiem, takim właśnie kwiatkiem do kożucha, czyli tak, nie wiem, ktoś miał pomysł chciał go zrealizować, udało się to zrobić tajnym kosztem. Okazuje się, że w ogóle wszyscy w to grają. No, mam dla Ciebie się... idealny przykład. Call of Duty Zombies, no. który był to dorzucony ba... do, do World, of, World at War jako, jako właśnie taki dodatek, a nagle teraz stał się must have'em w każdej części, bo ludzie bardzo lubią w nią grać. Oczywiście, albo na przykład. Ale te z drugiej kordy. strony, gdyby, gdyby Zombies wyszło jako Single wagla, było Call of Duty Zombies, jakoś wyjątkowo mhm. rozbudowane, to wcale niekoniecznie byłaby taka popularna. Oczywiście, oczywiście, bo, bo większość ludzi jednak kupuje Call of Duty dla jednak tej, tej, tej fabuły, tej, nawet jedni kupują dla, dla multiplayera, oczywiście, drodzy dla, dla singleplayera, bo chcą przeżyć ten ci, ci tacy właśnie niedzielni gracze, chcą przeżyć ciekawą przygodę filmową z fireworkami, te 4-5 godzin, rozłożyć na, nie wiem, na 10-20 wieczorów, bo tyle będą mieli, powiedzmy, czasu i, i oni się też będą świetnie bawić. I jest jeszcze jakaś taka mała grupka, który, która nie musi wcale mała, która kupi właśnie dla takich zombie, to, no tak samo było z Hordą, też wprowadzili Hordę, no chyba zombie to nawet jest taki podobny Jakieś wariacja pewnie hordy, o ile się nie mylę, tak? Znaczy zombies? Tak. To jest dużo bardziej skomplikowane i rozbudowane, bo tam tak. jest horda, w której się robi jakieś, wiesz, zadania, się barykadujesz, rozstawiasz pułapki, taka bardzo, bardzo rozbudowana no horda właśnie. i to jeszcze tam, nie wiem, w jednym Call of Duty to było jako walka w ogóle z obcymi, to tam, wiesz, gdzie miałeś konkretne zadanie do wykonania na mapie, że tam było trzeba nie, wysadzić to, statek mm -hmm. matkę, czy, czy, czy polskich słów mi braknie, ler. siedlisko, Jest, nie, jakoś dziuple. dziuple jakoś, no tak, tak właśnie, te klimaty. Nie? Siedlisko to dobre, tak. Tak, siedlisko. No, ale, ale no to jest właśnie super, że, że, że czasami po prostu y, możesz coś przemycić i to się okaże sukcesem. Czasami trzeba, nie wiem, y, sukcesowi pomóc i na przykład dać grę za darmo, tak jak było z, z Rocket League. Gdzie, gdzie gdyby nie to, że gra pojawiła się w, w za darmo w, w plusie, to pewnie mało kto by się nią zainteresował, a tak to okazało się, że jest hitem i, i wszyscy wszyscy przynajmniej chwilę pograli, przynajmniej kilka meczów rozegrali, więc jakby e, i, a są tacy, którzy non-stop grają. Tak, Ona no przy tak, wyszła w bardzo dobrym momencie, bo mniej więcej tydzień w przód i tydzień w tył, nie było nic takiego, co odbierało uwagę. No też, I to ludzie też jest, z nudów, to jest... Wiesz, odpali sobie z ciekawości Rocket League, które okazało się super fajne. mhm. mhm. Więc wracając właśnie do, do, do tych wszystkich kosmicznych gier, to, to są pewne elementy, które w, mi się wydaje, że gracze oczekują, i, i, i oni chcą i, tak, i chcą na przykład z tym setarstwem tą fabułę, chcą na przykład nie wiem, w Elite Dangerous, tą możliwość, nie wiem, handlowania, rozwijania się nie w niem lądowania na planach, tak, tak jak to było w, w oryginalnej grze, nie wiem, czy pamiętasz taką grę Elite 2, Frontier. Kiedy mm -hmm. to była to bardzo rozbudowaną grą. I, i, i gracz, te elementy są... Godzina latając z miejsca w miejsce, nie robiąc nic innego tak naprawdę. Tak, i to są, to są, to są elementy oczywiście dopasowane do, do dzisiejszego gracza, który jest może trochę mniej cierpliwy, trochę by chciał właśnie mieć więcej fajerwerków mniej y, takiego y, taj, spędzenia czasu na niczym, jak się można tak powiedzieć, a wszystkie inne elementy można przemycać, nie? a nuż się uda i tak dalej, ale żeby też nie, nie, nie budować powiedzmy czegoś wokół tych, tych eksperymentów, bo, bo różnie z, z tym może być. Um, a coś tam jeszcze ciekawego tak wartego odnotowania, Piotrze, jako specjalista? Codziennie przecież przeglądasz te... te, te... Z, z zaskoczenia bierzesz, to czy codziennie dzieją się różne ciekawe rzeczy? Pomijając to, że się pojawiają już nowe trailery, czy coś w tym stylu. No i zbliża się sezon prawda, świąteczny, więc... Yy... Coraz więcej tego będzie, coraz bardziej nas będą szczuli, tak jest coraz coś, bardziej bo jest nasze. Bo, bo ludzie ciągle gdzieś tam grzebią, a to się czegoś doszukują. O, coś, to co może ciebie zainteresować, bo jakoś nie wiem, czy w ogóle natrafiłeś na to, bo to jest rzecz stara, ale nowa. Mm -hmm. <laughs> czyli zostało to ogłoszone jakiś czas temu, natomiast będzie miało na dniach przysłowiowych premierę, czyli Steam Link. Odpowiedź na twoją potrzebę posiadania peceta w salonie, czy też budowanie tego, Steam Machines pod, pod telewizor. Steam Link, o ile się nie mylę, to, to jest chyba urządzenie, które streamuje, tak? To jest urządzenie, które streamuje z twojego komputera, do, do, znaczy podpinasz go jako konsola pod telewizor, mhm. a z drugiej strony podpinasz go kablem sieciowym albo po Wi-Fi ze swoim pc pecetem i on normalnie na padzie obsługuje tobie Steam Big Picture w telewizorze niczym konsola. Tylko zastanawiam się, jakie to ma wymaganie sprzętowe, bo, bo samo urządzenie to jest, to jest taki prosty gadżet, który ci tylko streamuje obraz, ale jak, jak mocny musi być komputer, który, który wysyła ten obraz, bo Co, ja przyznam się, że... mam jakieś tam informacje na ten temat i teoretycznie, rzecz biorąc, chyba właśnie nie tak bardzo, bo on wykorzystuje to streamowanie na zasadzie po prostu przerzucania obrazu. Bardziej aniżeli jakichś, wiesz, graficznych przerzucań. Ja się na tym kompletnie nie znam, więc, więc tutaj nie będę zabierał głosu, ale mhm. teoretycznie, że biorąc, żeby streamować gry, wcale nie potrzebujesz jakiejś kosmicznej maszyny. Widzisz, bo ja, mam, ja nie pamiętam dokładnie, z czego to wynikało, być może był jakiś problem z połączeniem, ale ja próbowałem się bawić, bo wiesz, że Steam generalnie ma opcję streamowania. Możesz sobie odpalić Steama streama na dwóch komputerach. Na przykład jesteś w domu i masz nie, nie wiem, komputer w, w nie wiem, sypialni, drugi w salonie i, i robisz sobie po prostu stream. Odpalasz grę i po prostu włączasz opcję stream i ona się odpala na tym komputerze matka, na tym komputerze, na którym chcesz grać, po prostu zostajesz ten streamowany obraz. Wiesz, może na Niestety... pudełko ma sobie jakieś babachy, które to wzmaga, czyli, czyli, że tak powiem, za odpowiedzialne za streamowanie samo w sobie pudełko, no bo jednak mm -hmm. płacisz za coś te 50 dolców, czy tam pewnie 300 No złoty. podobnym pudełkiem był, był, był nieodżałowany online. Czy PlayStation też... Vita. czy PlayStation TV. Tak, TV. <śmiech> TV TV? No bo to też coś, coś takiego, nie? PlayStation TV tak jakby był, mm -hmm. był czymś na tej zasadzie. Znaczy Ja jestem w ogóle zaskoczony, że, że promuje się y, coś innego, promuje się tego Steamboxa y, od Alienware'a. To jest jakiś absurd cenowy z tego, co widziałem, że, że komputer, który jest porównywalny sprzętowo z czymś dwa razy tańszym, tak? to, to jakoś znaczy, tak. On, on, on generalnie jest fajniutki, bo jest malutki, on jest mniejszy chyba, no nie, nie chcę skłamać, ale jakieś 40%, może nawet więcej od Xboxa One. Więc to jest malutka bestia, tylko że to jest po prostu komputer, który właściwie jest takim bardziej rozbudowanym laptopem bez ekranu, bo ta zoptymalizowana karta GTX GeForce to jest 8600, 860M 860M GeForce, czyli taka właśnie laptopowa wersja, no, takim okej okay karty graficznej, ale już ten, to urządzenie, jeśli chodzi o, o sugerowane, czy zalecane, czy jakieś takie minimalne ym, y, wymagania, żeby pograć na przykład Wiedźmina, no tutaj już jest, już, już na przykład twórcy mówią, no czy tam gdzieś na oficjalnych jakichś forach przecież, że odradzają. To dobrze, że, że na ten... nie kupujesz sprzęt więc... i nawet Wiedźmina nie pociągnie. No właśnie, a moim zdaniem to powinien być taki, te, że dobry Steam maszyny to powinien kosztować mniej więcej tyle, ile yy, nie wiem, yy, konsola plus oferować przynajmniej, albo na ciut trochę lepszą grafikę niż, niż konsole. Czyli, czyli powinna być jednak taka, taka alternatywa, że rzeczywiście, okej, okay, chcę mieć konsolę, którą nazywam PZM, to niech ona będzie w wojnie cenowej i w wojnie sprzętowej na tym samym poziomie, co, co, co, co konkurencja. Jeśli, jeśli, jeśli tego się nie da osiągnąć, no to mamy do czynienia z, z fajnym gadżetem, ale... Yy, no cóż, no, wiadomo, że jest taki trend, że teraz jest dużo gier indii, dużo jakichś takich mm -hmm. gier, które są stylistycznie bardzo ładne, więc na pewno y, Steam Machine taki Alienware, ten Alien Arafa, Alpha to pociągnie, ale, ale ja bym od, odradzał. No cóż, mnie bardziej interesuje HTC i nie wiem, czy to HTC nie, HTC Vive, Czyli to urządzenie VR. Przydele, tak, tak, tak. tak, tak. Urządzenie VR obrodziło już od mm -hmm. jakiegoś czasu się to obserwuję, no bo mamy teraz Vive, mamy Oculus'a oczywiście i mamy PlayStation VR. No właśnie, więc... Wszystkie będą kosztować podobne pieniądze. Pytanie brzmi, czy będziesz chciał wydać półtora tysiąca, czy też 1700 zł na takie okularki? Jeśli na przykład na tych okularkach też będzie można oglądać filmy 3D, to jest jakbyś taka, jakaś taka opcja, nie? Tylko, tylko właśnie pytanie... Yy... Czy, jak często będzie czy będzie można się gdzieś przekonać osobiście na przykład w sklepie mieć taką możliwość założenia sobie okularów? No na tych wszystkich targach i teraz w, w najbliższy weekend odbywa się w Warszawie Warsaw Games Week. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy będzie się tam pojawił, to zapraszam, żeby przebić piątaczkę ze mną, bo ja tam też będę. Na pewno hmm. będę w piątek na pewno będę w sobotę. Z niedzielą nie wiem. Ale... I myślę, że tam będzie znaczy, do, do zabawy to PlayStation. I już, VR. To już zostało określone, bo PlayStation się tym chwali, że będą. PlayStation VR będzie udostępnione do, do zobaczenia, tylko że to też jest dosyć zabawne, bo no, to jest impreza, na którą przyjdzie raczej dużo ludzi. Oni pewnie tych PlayStation VR tam będą mieć dwa albo trzy stanowiska. Jeżeli to by było na zasadzie kolejne, to jakby ktoś... Problem. No, żebyś wiedział. Motyw jest jakiś taki, że tylko i wyłącznie użytkowniki, użytkownicy, czy też abonenci PlayStation Plus będą mieli dostęp do tych urządzeń, ja więcej, tak, że przy pani się logujesz na apkę i pokazujesz A. w apce na telefonie PlayStation swojej, że jesteś zalogowany. dobrym motywem jest zalogować się na apkę Xboxa i pokazać, że masz gold, czy też się wpuszczam, ale to... Aha. To <grym> wcik. Natomiast będzie PlayStation VR e, do sprawdzenia i mam nadzieję, że mi się uda sprawdzić. Natomiast jest to jeden z kilku powodów, na których się cieszę nawet na tą imprezę, bo, bo YouTuberzy mnie nie przekonują, natomiast PlayStation VR mnie przekonuje, przekonuje mnie jak, Mirror's bo, Edge... Jak? No, e, z Isaaciem, no czy... jakoś niekoniecznie. Przekonuje Mirror's Edge Catalyst, który będzie chyba w ogóle na, na mm -hmm. stanowisko Microsoftu i Horizon ten, ten od Gorilla Games strzelanie do robot dinozaurów też ma być pokazany. Więc to są to dla sobie. mnie trzy powody, dla których chcę, chcę to tam pomacać, zobaczyć, przestraszyć się. Bo chyba w ogóle na tym PlayStation 2 jest pokazowana gra Kitchen, czy też Demo Kitchen, mm -hmm. który jest jakimś przerażającym horrorem i wszyscy, którzy się nim bawią, to po dwóch minutach muszą iść zmienić spodnie, więc będzie no, to nie, dla no mnie to, no, to, to, to który nie ja Wyzwanie. dla takich rzeczy to szczerze, ja widziałem parę fajnych rzeczy, to, to nieraz już pewnie też widziałeś, jak są Jakieś te elementy VR rozbudowane o jakiś taki element, który jest też wyłapywany w przestrzeni, jakaś pochodnia, jakieś urządzenia, jakieś, jakieś, jakieś przedmioty, które jakby biorą udział w tym, w tym jeżeli one wyglądają tutaj pada prosto, ale one w tym świecie wirtualnym nabierają jakichś kształtów i to jest super i to mi się strasznie, strasznie e, podoba, tylko to wszystko jest super koncepcyjnie, super wygląda na demach, ale to jest jak, jak z 3DS-em abstrahujące, nie? Czy, czy, czy w ogóle z DS-em. Trzeba po prostu e, zrobić kilka killer-upów, żeby pokazać innym twórcom, co możesz z tego wyciągnąć. Że, robiąc grę VR, y, przepraszam, już co tylko to czy... robiąc grę VR, musisz zupełnie odejść od koncepcji robienia gry takiej tradycyjnej, tylko że po prostu ona będzie w 3D. Musisz po prostu wymyślić nowy typ rozgrywki. Nie wiem, ta kuchnia, o której mówisz, być może to jest nowy typ gier, no nie? Tak zwanych kuchennych. I to jest, i to, jest to. Trzeba iść po prostu w na kierunku. Wiesz co, dzisiaj na, na, na rozgrywkowej w sensie tekst OVR właśnie pojawił, gdzie padło jedno bardzo zdanie, z którym się zgadzam, czyli, że to jest coś, zabawa z, z tymi okularkami, to jest coś, czego nie da się przedstawić na filmiku, czy nie da się opowiedzieć o tym. To jest coś, co po prostu musisz ubrać na web i tak. poczuć to. I albo to tak. cię przekona, albo to cię nie przekona. Nie? No bo to jest jednak dosyć zaawansowane oszukiwanie mózgu, którego, którego no nie da się wytłumaczyć na zasadzie. znaczy Nie chodzi mi o naukowe wytłumaczenie, czemu na nas to działa, tak. tylko chodzi mi o opowiedzenie komuś, czemu tak. to może być fajne. Tak, bo ja mogę widzieć, że, że ty na tym ekranie masz... Bo przecież są filmiki, nawet na YouTubie można oglądać, jak koleś siedzi w takim hełmie w, w, w, w, w kabinie sa, w samochodu, prawda, za kierownicą. To wszystko się rusza. On widzi po prostu super realistycznie w 3D, co, co no, tam się dzieje. Się zaczynać, co z tego, Ale I chciałoby się tak, tam nie. po prostu być na miejscu tego gościa. Ja no, wiem, że to wygląda. Samemu się super. tego ja nie wiem. spróbuję, to no, dlatego właśnie cieszę się na, na Warsaw Games Week i jak ktoś z naszych słuchaczy tam będzie, to zapraszam Czyli 25, 24. Nie, czwarty, 23. 24, 5. 23, tak, Ja będę 3 i tak. 4. 3 mam Jezus. zamiar również oszalałem odebrać pre-order, który złożyłem na Guitar Hero Live, wyobraź sobie. Guitar Hero, czyli nie Rock Band? Nie, ja, Guitar Hero. Jakoś zawsze byłem za Guitar Hero, więc i tym razem Guitar Hero. Egzemplarz z gitarą z... nową, oczywiście, A, no bo stara nie obsługiwano, tak. wiadomo, jak żeby inaczej. To a to jest coś już na temat nowego gitarhiera, Czy tam znaczy coś się To wychodzi za tydzień. Nie? To, znaczy Ale ty tydzień oprócz tego, wsiątek. nie? W tym sensie, że, że. Czy tylko po prostu tak w ciemno wiesz, że jesteś fanem Gitar Hero? Ja też jestem fanem Gitar mnie to, jak to wygląda w sensie ten koncept z oglądaniem teledysków w trakcie grania, czy też tam patrzeniem. No, jakoś nie wiem. W sumie dawno nie, nie, nie zrobiłem żadnego głupiego błędu zakupowego, więc więc <głos》> w tym no dawno, e, Trzeba przyznać, że dawno człowiek nie kupił, ty ja też mogę powiedzieć po sobie, gry z jakimś gadżetem. Tak. A, a, a na poprzednią generację to trochę tego było, prawda? Te no I movie, i gitary, i perkusje, gitar, i... i tam wszystkie wędki, jakieś te pisma. To Wii, tak, te balance boardy i tak dalej, no tak, tak, tak. Że to gadżetiarstwo gadget, związane z, z graniem na konsoli to gdzieś przeminęło. Tak. I czasami jak wchodzę do takiego sklepu, w którym e, czasami kupuję ale Zalegają gre... rzeczy z PS3 z... i z Xboxa 360, to aż łezka wokół, nie? Z... No, i w... Ja czasami mam taką ochotę, a co? Nie wiem, no, e, strasznie mi się podoba ta, ta, ta deska, taka jest Tony Hawk Ride, nie <śmiech> To nie był jakiś taki masakryczny krab chyba. Taka... Tak, był krab, ale, ale... Ale tak sobie myślisz, no nie no wiem, że to jest skrap, ale kurczę, no może bym na przykład jakąś grę snowboardową pojeździł i tak dalej, że to, to może to ma jakiś potencjał, no nie jak tylko ludzie tego nie odkryli, bo nie wiem, zły marketing albo słabe gry, ale, ale wiesz, ale chciałem się przekonać do tego, no i, no i wiesz, no nie mogę się przekonać i tak dalej. Może kiedyś będzie taki moment, że prawda strzeli mi coś do głowy i w końcu wie, nie, niech pan da tą deskę Ilona, 5 zł do biorę, bo to był drogi sprzęt, jak on wychodził. A, a. Tak samo jak też nie, nie wiem, czy pamiętasz DJ Hero. Miałem przecież tak. oczywiście leży, w, w szufladzie kurzy się. W szufladzie tak. to nie tak bardzo się kurzy, tylko trochę. Ja, ja trochę pograłem w DJ Hero, miałem taką okazję, i ja, ja po prostu to jest niesamowite, jak kiedy myślisz o takich grych muzycznych, to, to jednak Guitar hero tak ustawiło cię do tego, wiesz, że po prostu walisz w i uderzasz paluszkami w odpowiednie miejsca w klawisze na gryfie i mniej więcej to powiedz. A grając w, w dj to tam nie, nie uderzasz, prawda? W odpowiednim ja, miejscu. To jest inna mechanika i tak mózg musi się przedstawić. To jest fan, fenomenalne. I, I trochę brakuje mi, to, i, i, mi że gdzieś gdzieś to po prostu gdzieś tak zniknęło, prawda? Że, tak, że, że razem z tą generacją jakby cały ten przemysł takich gier muzycznych z gadżetami dziś zniknął. że Przestań się przestać usiadywać. Rydak... Wie. Znaczy zniknął, no mamy powrót, bo mamy i Rockbanda, i Guitar Hero, które wychodzą właściwie w tam dwóch tygodni. Tylko czytałem recenzję rockbanda i, i Jeff Gelsman wystawił trzy gwiazdki z pięciu, a on jest wielkim fanem Rockbenda. Oh. I on ja po prostu uznaje, że, że, że, że, że nie czujesz, że to jest po prostu kolejna część. Że to nie, nie, czujesz, znaczy nie to, że nie czujesz kolejna część, tylko że nie czujesz, że to jest jakaś rewolucja. Że, że coś na nową generację. To no, jest rewolucją. w jakim stopniu pewnie stary, dobry Rockbend? Naś no. rewolucją w tym, w tym gatunku muzycznym, nazwijmy to, był rocksmith. Które miał chyba dwie tak. części, on był faktycznie o graniu na gitarze, a nie o zabawie plastikowymi tak. gadżetami, tak. bo to jest Pozdrawiam Julesa, który po prostu kupił sobie z gitarą i, i naprawdę tak nie uczy się, nie, nie, uczy się gra. Wiesz, jak, jak podczas właśnie Pixel Heaven odwiedziliśmy go i razem z, z Michałem Kitonem. To, to Nexus wy, wymiata na, na, na gitarze i on tam Nexus, po prostu tak, grał sobie na muzykę. gitarze, wiesz, tam struny tam z zamkniętymi oczami to sobie no, gra. Michał, Michał jest, jest muzykiem prawdziwym. Tak, tak. I to jest, i to, a, to, a propos i dla newsów i rockbanda, zapachny? słuchaj, ciekawostka dropsa, tak zwana, uwielbiam, bo to są newsy, które tak naprawdę kompletnie nic nie znaczą i absolutnie nic nie wnoszą, ale się super je, je ogląda na nagłówku. Ktoś się nudził i zliczył wszystkie piosenki, które można kupić do rockbanda, Mhm. Jako DLC i wiesz tutaj, zgadnij, ile wynosi tak strzel. Jak ci się wydaje? Ile, ile musiałbyś wydać dolców, żeby kupić? A, dolców, myślę, że powiesz, że ile piosenek. Dolców? No to przy, przy Ja że piosenek. jest. Dobra, to. A ile? 99 kosztuje jedną piosenkę. Dobra, to strzelam, że około 500 piosenek i 1000 dolarów. Daleko. A więc wyobraź sobie, że piosenek jest 1973, więc, żeby kupić je wszystkie, trzeba wydać prawie 4000 dolców. No proszę. I mogę się założyć, że są ludzie, którzy mają mnie wszystkie. No, znaczy, wiesz co, bo to... Nie dlaczego, ale ten news jest napisany w takiej formie bardzo krytycznej, że o mój Boże, trzeba wydać 4 tysiące... Tak. Nie, ale o co innego mi chodzi. To pokazuje gigantyczną bibliotekę muzyczną, a przecież tak. Rock Band, to jest gra, w której zależy tobie na graniu w to, co tak. lubisz. tak nie? To Oczywiście. tak jakby powiedzieć, że trzeba kupić wszystkie płyty, które wyszły na rynku. Gówno tam. No tak? nie, nie, kupujesz 4... właśnie tak. I to jest piękne, że masz wybór, że możesz sobie znaleźć tą swoją ulubioną kapelę w tej kolekcji i przynajmniej tam na, na kilka piosenek jak być może na kilka albumów trafić i to jest super i e, to jest też dobre że tylko że jeszcze do końca to nie jest zostało zaimplementowane, ja myślę, że to jest już, już blisko, ale rok będzie można importować tę bibliotekę tam Podobno, już być, można odrzucić, ale jeszcze, jeszcze nie do końca to działa jeszcze tej muzyki z poprzednich części e, Rock drogo, nie można odpalać kojarzysz ten, ten obrazek, który krążył jakiś czas tym po sieci, gdzie było porównanie tego jak wyglądały gry kiedyś, a jak wyglądają teraz na przykładzie obrazu Mona Lisa, gdzie kojarzysz to czy nie? Tak, że DLC. Że kiedyś, było tak, nie? że nie? było że był cały obraz monalizy i były po prostu dwa oddzielne obrazy jako DLC, i później było dzisiejsze czasy, czyli gdzie, gdzie był wycięty kawałek jako, jako DLC. Natomiast <grym> pojawiła się jeszcze nowsza wersja, że tak naprawdę tamto z wyciętym kawałkiem to był Last Gen, czyli PS3 Xbox 360, a teraz mamy tak, że prawdziwa gra to jest kawałek rąk, wycięte DLC zostały jako wycięte DLC, a cała reszta to jest poszatkowane mikrotransakcje. No, no, no, ale to jest, coś w tym jest, coś w tym jest. Ja sobie pomyślałem, że jak ludzie kupowali te bilety na, na Star Wars, to, to, o czym mówiliśmy na początku, że właściwie tak jak zapewniałeś sobie możliwość obejrzenia sceny po napisach końcowych, tak jak od DLC, <śmiech> że, że zanim tam, się ale... spojluje w internet, tak? Tak, tak, tak. tak. Wiesz, wiesz, może wszyscy właśnie wykupują te bilety już teraz w dni premiery chcą zobaczyć nawet, nie wiem, minutę po północy, bo, bo, bo świadomość tego, że mogą się obudzić i na pierwszej stronie, nie wiem, jakiegoś ulubionego portalu plotkarskiego czy forum, będzie jeden wielki, tłusty spoiler. Nawet teraz nie wiadomo, co tam można zaspoilować. Lubgija. Bo tak, no nie? Albo na przykład, nie wiem, Han Solo Mam moc Jedi'a. Znaczy, zresztą nie ma. No, ale to jest Znaczy, generalnie, jeśli śledzisz jeśli, jeśli, jeśli, to, to uniwersum, które zostało już zepchnięte na, na boczny tor, to, to, to stare Nieka uniwersum. kanoniczne. Znaczy, to, to właśnie teraz, znaczy, no, dawne kanoniczne, to tak, to tam Holo, Han Solo miał moc. O ile się nie mylę, nie? Wiem, czy może na poziomie Lucas Kyokera? Pewnie nie, znaczy, ale. Han miał co? dzieci z leją? No tak, no to dzieci to już w ogóle, no nie, no to dzieci to miały dzieci tą moc, wiesz, śmigały, tak, że daje małe. Ale tutaj po prostu, wiesz, <śmiech> Han miał taką moc, żeby sobie mógł, wiesz, piwko, no nie po, po, podnieść, żeby bez stawania z fotela i tak dalej. Ostatnio uwielbiam, uwielbiam czytać takie, kiedy ludzie w internecie zaczynają się w bardzo poważny i taki mocny, sensowny sposób zastanawiać nad takimi rzeczami związanymi z kompletną fikcją i, i, i wiesz wymyślonymi klimatami typu gry wideo, science fiction i tak dalej. I ostatnio trafiłem na taki całkiem długi tekst, gdzie ktoś wpis na jakiś, gdzie ktoś w taki racjonalny sposób próbował pokazać, jak absolutną masakrą było, gdyby faktycznie istniało coś takiego jak moc i gdyby była garstka ludzi na całym świecie, którzy potrafiliby nią władać. Że natychmiast doprowadziłoby to do gigantycznych nadużyć i oni staliby się tak naprawdę panami świata, a wszyscy inni ludzie byliby tylko pachołkami. I jak zastanawisz się i spojrzysz na świat Star Wars, to trochę tak jest. Znaczy Star Wars jest, jest, jest, jest kwestia taka, że ten, ten świat jest, jest bardzo taki bajkowy, niespójny. Tak, bajkowy. I, i, i tam po prostu z, z, z tą mocą jest tak, że wiesz, raz ona się trzyma, znaczy, kwestia tej mocy, tego wszystkiego, tego świata, że razem się trzyma kupy, raz nie. Więc ja bym bardziej brał na przykład pod uwagę to, że przecież masz komiksy w których są ludzie, którzy mają moc, no nie? I, no, ale i, wiesz co, jak, w komiksach to, to wygląda... masz ich tam całe multum, w komiksach to tych bohaterów no tak. jest 400. Ale ty mówisz, jakby to było, gdyby rzeczywiście istnieje te... i to było takie ultra realistyczne, że jest jeden taki Jedi. Tak, I takich, wiesz że w całym świecie byłoby na przykład 10 osób, które władają tą mocą i to taką, taką nieskończoną prawdziwą filmową, że właściwie nie ma na nich że tylko nawzajemnie niczym nieśmiertelnym, nie. ja. tylko nawzajemnie sobie mogą jakoś, jakoś zaszkodzić. Ja nie wiem, czy pamiętasz taki film Jumper, ja sobie próbuję przypomnieć. Tak, to był o, o takim kolesie, który mógł teleportować się na krótkie odległości. Pamiętam, o mój Boże, to nie był dobry film. I on, no ale, ale to było generalnie właśnie o, o kimś takim, który nagle okazał się, że ma taką opaść, moc. I on na początku go zepsuł. Tak, ale chodziło o to, że wiesz, tam mocno, nie? On był w tym świecie, że on mógł się przynosić, wiesz, teleportować. Yy, tam nie było odległości jakieś takie, wiesz. Co oczywiście było bzurne, bo na przykład mógł się teleportować, powiedzmy, Szczęstochowy do Egiptu. Ale jak przychodzi przez ulicę, to się transportował, wiesz, co drugi pas, nie, tak, ciu, ciu, ciu, ciu. Nie? wiesz, taki taka bajka, nie. Ale no, ale, ale generalnie chodziło takie. o to, że że tam tam była taka kwestia tego, jak wiesz ta, ta możliwość właśnie yy, ta ta super moc, no nie na początku cię psuje, bo on zaczyna się od tego, że on po prostu wykorzystuje tą moc, żeby się szybko dorobić, nie, czyli wpada do banku jak każdy no, nie? człowiek by tak to jest logiczne, wpadasz do banku, bierzesz nieoprocentowaną pożyczkę i, i, i wypadasz, no nie? I, I to jest, to jest spoko, tak, oczywiście to, to ma tam głębszą fabułę i tak dalej, no film nie jest te, jakiś taki najwyższy lot głęboki, ale jak ktoś nie widział Jumpera i, i na przykład chciałby sobie coś takiego właśnie do kieliszka obejrzeć, bardzo dobra rozrywka, tak właśnie, żeby sobie jeszcze pogadać z kumplami i w tyle sobie leci bo generalnie no, taka, taka opowiastka. No, tak, mi, tak mi przyszło do głowy a propos właśnie I to się też trochę wiąże z Wierzymi Wojnami, bo y, główną y, postacią, y, głównej postaci y, y, twarz, czy w ogóle wciela się w główną postać, Hayden Christensen. Tak, a jak to się wiąże, bo ja jestem nie... A, widzisz, to tutaj się zaskoczę. To jest Anakin Skywalker. Yy, Anakin w sensie Skywalker malutki, to jest... Tak? Nie, ten średni, ten taki już <laughs> taki, wiesz, jestem zaraz wejderem, bo się wkurzyłem na was. I... Aha, ten, ten to jak Nemo, znaczy jak, jak, nie Nemo, tylko jak, o Jezu. Nie, got... właściwie jest od drugiego tego. Jak On się nazywają, drugiego? ta subkultura taka to zawsze, Emo, o, jak Emo. Znaczy on nie jest zemon, on jest taki bardziej metro, ja bym powiedział, ale wiesz, ja już nie chcę tam za bardzo mu... ten, Ale on jest... To jest Anakin Skywalker z Ataku Klonów i zemsty Sithów, więc no, to jest takie powiązanie, prawda? tak zwane. Tak, tak, ciekawe. Właśnie się ale no jak o tym powiedziałeś i jak teraz wygląda, bo ostatnio natrafiłem ilekroć w jakichś tak zwanych internetowych rozmowach pada wątek tego, że w... jesteśmy już w stazi to znaczy, um, odczuwamy, bo pokolenie tych tak zwanych 30-latków nagle zdało sobie sprawę momentami, że już ma ponad 30 lat, albo już bliżej do 40. Bo... Nie no ja rozumiem, Piotr, że jako, jako świeżo upieszony 30-latek. Nie, nie to... kompletnie, jeżeli już... chodzi. Chodzi, że, że, <gryzys> chodzi o to, że nie Kryzys wieku średniego już się dopada, czy nie? chodzi o to, ja to mam od dobrych kilku lat, że dalej mam, wydaje mi się, że lata 90. to były tak 10 lat temu. I to się nie zmienia, i Wiesz, ma, że dużo ja. ludzi tak ma. 100% się sam. Wiesz, co to jest najlepsze? Że, kiedy na przykład myślimy o w ogóle, wiesz, druga wojna światowa, no nie przecież, to już, no, to już 100 lat temu, to już panie, to już w ogóle prehistoria, to dinozaury, druga wojna światowa, to jest jeden wór, no nie? Hitler, Stalin, to też właściwie jakieś postacie tam. Już Cezar, Stalin, Cześć. Kleopatra, Klo Napoleon, ta. Hitler, to to samo w sumie. Ja bardzo lubię oglądać stare filmy, a to już chyba tysiące razy o tym mówiłem i na Fantazmagieri i też prywatnie, że tam lata 80., 70. to są dla mnie takie okresy, bardzo ciekawych filmów i jak na przykład, nie wiem, też książkę, bo teraz na przykład czytam taką książkę science fiction Młot Lucifera, ona chyba nigdy nie została wydana po polsku, Lucifer's Hammer, mm. Larry Niven i Jerry Purnell napisali ją i tam jest właśnie motyw taki, że ona się dzieje w latach 70 i ona się odnosi na przykład do pewnych rzeczy, na przykład do zimnej wojny, do tego, że, nie wiem, jedna z bohaterek, znaczy w postaci tam drugoplanowych, no nie, jej ojciec był wysłany na nie, za, gdzieś tam na, na, na Sybir, bo bo był uznawany za wroga Stalina. I tak, wiesz, wtedy jeszcze Stalin żył, czy coś mm. takiego, jak to się działo. Ja mówię, kurczę, przecież no tak, no, dla nich to jest jakieś, nie wiem, 20, 30 lat, wiesz, od czasu, o, kiedy się skończyła Druga wojna światowa właściwie to jest tak blisko. Jak sobie pomyślimy właśnie o tych latach 80. To przecież to jest 30 lat temu, ale jak, ale jak na przykład oglądamy jakieś filmy i tak dalej, to tak jak mówisz, ja nie odczuwam tej odległości, ja nie odczuwam e, tego, tego, że to płynęło tak wiele czasu. Jakby ten ostatni okres, być może właśnie, że nie było jakichś takich wielkich skoków technologicznych związanych ze zbrojeniami, no bo nie ma takiej wojny światowej, mm -hmm. która by posunęła wszystko, wiesz, do przodu, że nie, nie latamy na Marsa, nie latamy, nie budujemy baz na Księżycu, więc wszystko sprowadza się do tego, że mamy po prostu lepszy komputer, lepszy telefon komórkowy i właściwie te ostatnie 10 lat można sprowadzić tego, że cała rewolucja Rewolucja to jest y, telefon komórkowy. Nie? I właśnie to chciałem powiedzieć, że w tym, y, w tym odczuwaniu tego uczucia y, nazwijmy to I'm too old for tak. this shit tak. y, spróbuj sobie wziąć jakiś film z lat 90. który w miarę dobrze znasz, gdzie Aha. była postać jakiegoś dziecka, którą dobrze kojarzysz, nie wiem, na przykład to, to prawda, chyba to było trochę później niż lat 90. pewnie to już był początek 2000, ale jako, że lata 90. były 10 lat temu, czyli na przykład Narnia, tak. E, ten, ten tam z, z, królowa, i, czekaj, jak to było? Lew, stara szafa, tam czarownica, nie? Tak, tak, tak. E, no i tam była postać dziewczynki. Aha. Prawda? Dziecko takie, małe. No, taka tak, fajne. Tak, I teraz sobie wygooglę, jak ona on teraz wygląda. Albo weź sobie dowolny serial czy film z końcówki lat 90., albo z początku 2000., gdzie jako byłeś już w cudzysłowie bardziej doroślejszy niż byłeś dzieciakiem, jest tam jakieś dziecko i spróbuj sobie zobaczyć, jak to dziecko teraz wygląda. To jest najlepsza metoda na to, żeby się zorientować, że jest coraz starszym. Kiedy nagle te filmowe dzieci to już są w cudzysłowie jakieś laski, nie? Wiesz, bo są aktorzy, którzy się w ogóle nie zmieniają. Tak. Tak ja naprawdę tam prawda. gdzieś y, zmarszki gdzieś przebywają, ale jak patrzysz na przykład takiego Brada Pita, to w ogóle. Teraz tak samo, nie wiesz. No, no to Krzysztof miś tak. Więc po prostu jest, jest niesamowite, ale ja, ja, ja, ja Cię rozumiem w stu procentach, że jest taki trochę, taki, taki szok można no przeżyć. Właśnie ale... pod wpływem tego, co powiedziałeś o Anakinie, to w, w, w, też nasi drodzy słuchacze, Googlecie sobie, jak wygląda Anakin aktualnie. Ten mały no, z pierwszego... To dosyć tak. szokujący tak. będzie wrażenie. Bo nie wygląda jak znaczy, wiesz, co, wiesz, co jest, wiesz, co jest największym szokiem? Bo dobra, to jak już się, Ja cię zaszokuję bardzo. Wygooglaj, wygoogluj sobie, drogi Piotrze, jak wygląda bohater szóstego zmysłu. Hayley Joe Osmond. Dobrze. Jak wygląda teraz? I on niedawno w filmie takim grał, którym nawet mi się dosyć podobał. I. Na przykład nasi koledzy, Michał, Michał z, z Masy Kultury na pewno go zna, bo on, on lubi ten film, zresztą lubi ten serial też Enter Age. E, Ojej, to no nie poznałbym nie, to jest, go. Nie, Entourage. Entourage tak się no, nazywa. Entourage. Nie, nie tak. poznałbym go, mówię szczerze. No nie, po prostu, ale to też jest... Spóp także. No spóp <laughs> trochę, prawda? Jest zupełnie inna postać, no, jest zupełnie jako, jako dziecko był taki słodki, jaki, świetny aktor, świetnie się rozwija, ale chyba ta też jest kwestia taka, że y, kiedy jesteś, y, kiedy osiągniesz tak gigantyczny sukces, osiągniesz taki poziom, jak, jak ten chłopiec osiągnął, kiedy, znaczy kiedy on był chłopcem, prawda, bo teraz już jest to są facetem, kiedy on y, wiesz, osiągnął taki poziom, to bardzo mu trudno było y, z, z takimi rolami już dla, dla starszej osoby dorównać tym poziomem do tego, co wcześniej osiągnął. Na, no, i, i, ty... i, I gdzieś tam chyba, y, gdzieś tam. Ja nie mówię o tym, że jakiś może kryzys przechodzi albo coś takiego, ale. Ale, ale właśnie, właśnie... Z, z tym mają Anakinem tak jest, dlatego że jak sobie, jak on się nazywa J. Client przez LLO idę, to jest jedno zdjęcie jego chyba z kroniki policyjnej, gdzie wygląda niczym Anakin w momencie, w którym właśnie idzie zabić tych na pustyni wściekły, wiesz, z ogolony krótko, z brudką, specjalnie robi sobie taką stylówkę. No i niestety w jego przypadku to było tak, że jak tam się poczytał jego historii, to, to w żadnych innych dużych filmach nie wystąpił, a to, że jako mały chłopiec grał tak super popularną postać, to wręcz mu to trochę życie zniszczyło. No to to jest, to, jest, to jest przykład, wiesz, ja nie chcę yy, yy, przypominać, ale jest ja taki... sam w domu. Tak, Ale nie, no tak, ale są, są aktorzy, którzy, którzy popełni jakby Nie zaraśnij przy, do swojej popularności potem. Tak, tak. to tak, tak, no... twój pierwszy film, czy twoja pierwsza rola, czy tam jedna z pierwszych staje tak. się jakoś ekstremalnie popularna, a potem nie udaje się tobie zrobić już nic wielkiego, to, to, to czasami Ludzi tam. No, nie tak. wiem, czy, czy kojarzysz e, e, te, taką postać z e, młodego chłopaka z serialu Sequest. No kojarzę, ale nie wiem no, jakoś. On, on tam się nazywał, zaraz ci, ci on się nazywał Lukas Wolęczak. Takie polskie nazwisko. <laughs> nie wiem, dlaczego to. Ale aktor się nazywał Jonathan Brandis. Okay. I, i, I Jonathan Brandis, niestety, w wieku 27 lat e, popełnił samobójstwo. czy Czytam. Wiesz i, i jakby przytłoczyło go to, że, że wiesz osiągnął taki niesamowity sukces jako młody człowiek i, i, i wiele osób, które po prostu y, osiąga w takim młodym wieku albo bardzo szybko sukces, kiedy ten sukces y, nie jest... Y, znaczy ja nie mówię, że on nie wynika z ciężkiej pracy, ale on nie przychodzi stopniowo. Tak, to, to jest właśnie, że nagle to bardzo Był przygnieciony rolą, która staje się rozpoznawalna na całym świecie bardzo mocno. No, Anakin Skywalker jest idealnym przykładem, przecież tego chłopca każdy rozpozna, czy znaczy inaczej każdy. Bardzo dużo ludzi w momencie, w którym pokaże się zdjęcie tego mojego sympatycznego chłopczaka, to będą wiedzieli, że to jest Anakin Skywalker. Mm, mm, tak, ale a propos czy jesteś zainteresowany odświeżonymi wersjami gier, bo e, zostaniesz obspany właściwie w tym miesiącu e, już właściwie e, kilkoma tytułami, Pojawił się Wasteland 2 w wersji reżyserskiej i muszę przyznać, że wygląda bardzo ładnie. Zresztą to jest też wersja, która się pojawia na konsole, więc jest wersja, że można serować padem i na PC każdy, kto miał wersję pod sobą Westlanda, dostaje gratis wersję reżyserską. To jest super. Wychodzi na dniach. Divinity Original Sin Enhanced Edition na konsole. Tak, wychodzi. Być może włożysz jeszcze raz 80 parę godzin, nie. tym razem na płacie, <laughs> i, i już będziesz wiedział, co, co musi przeskoczyć. Absolutnie, na pewno Divinity Original Sin na konsoli mnie nie interesuje, a jeśli chodzi o Wasteland, który kompletnie pominąłem na pececie, za dużo długich gier wychodzi w ostatnim tak, czasie. Jest tak. to jako, jako jako nie ten nastolatek, który jest fanem gier, tylko czy też graczem, a jako, jako pan z, z żoną i z pracą i z córką i z innymi jakimiś tam zajęciami, to niestety, tak. ale patrząc nawet w skali roku. Wiesz. Wiele masz tych rzeczy związanych z grami, że nie masz czasu na granie, bo no, Tak, trochę coś tu jest, no ale wiesz tak, Wiedźmin, tam te sto ileś godzin, MGS, który już mi zjadł ponad tam 50, czy jeszcze więcej, ja mam tam jakieś 25%. Ja się poddałem. Poddałeś, o. Poddałem się. się, ale to już pisałem na, na, na Twitterze zakomunikowałem, że po prostu zmęczył mnie. Znaczy, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja że, że za bardzo. Znaczy, ja już widziałem wiele rzeczy, i te, te, tam jest parę fajnych elementów, ale już mnie tak nie cieszy robienie tych misji, nawet na pięć na, tysięcy na różnych sposobów, które te gra ci daje. Ja się wspaniałe bawię cały czas, ale przez to, że ciągle mnie coś odrywa od niego, bo a to pojawia się gra, w którym muszę zagrać wcześniej, a to pojawia się tak. coś tam, a to tam. I tak ten MGS powolutku, powolutku idzie do przodu, ale też jest tam. Nie ci, boisz się, że, że ci ta fa fabularnie się za bardzo odrywa, że, że Nie, że nie wątki. dam radę. Wszystko będzie zrozumiałe. Jak nie, to internety pomogą. <laughs> ty, Wiesz, tam ty, z ty, tego kar. co ja czytałem już, to tam, jak ta fabuła jest strasznie poszerpana, jeśli chodzi o, o pewne rzeczy, które miały się znaleźć w grze, a które się nie znalazły, no ale to inna sprawa. Wychodzi jeden wątek Fallout 4, który ma być na 400 godzin. No właśnie, no A znaczy no, to takie 400 godzin mi się wydaje, że jakbyś chciał wszystko zrobić, wszystko, wszystko. To już chyba... Wątpię, żeby wątek fabularny był na, na tyle czasu. tak ta, jest... do Wiedźmina się pojawił, który, który jest w stanie zjeść jakieś 10 godzin, czy tam trochę więcej. tak, Notatek, tak. jeden quest. Od no nim za chwilkę powiemy, tak, tak powiem. bo o sercach z kamienia to, to, to, to bym słów chciał powiedzieć. No, jest parę takich, ale się zgodzę z tą, że, że że jest tak dużo Gier, które teraz. Wychodzą, są jest dobre, serdecznie. co jest najgorsze, tam... bo jak wychodzi, jakby to były gry, które by nikogo nie interesowały, to Assassin's Creed wychodzi, który też będzie na tam 11, 10 godzin. No właśnie. Nawet mnie kompletnie z... nie interesuje teraz. T Totalnie to jest... ludzie zapomnieli o Syndicate po, po tym, co, co, co, co okazało Unity. się być z Unity. Tak? Ja byłem w szoku, bo, bo wczoraj, jak sprawdzałem, co tam wychodzi w tym tygodniu za premierem A i zobaczyłem, że Syndicate wychodzi, to było takie, jak to już? Kiedy? Co to no. się dzieje? Ale to, nie wiem, czy to jest takie, wiesz, sepuku, że w ogóle oni nie reklamują tej gry, czy oni chcą po prostu ją za darmo dawać, bo oni mają... Ubisoft ma bardzo dużą rzeszę wiernych fanów, którzy po prostu Assassin's Creed kupią, nawet jeśli wiesz, ta, ta gra okaże się zabugowana jak Unity. No, okej. Okay. Do tego wydadzą przepiękne. Oni Ubisoft daje naprawdę jedne z najlepiej wykonanych figurek duże są, świetnie w detalu wykonane do tych wszystkich edycji specjalnych Nie wiem, czy w ogóle figurki, wiesz, czy, czy piratów, hmm. czy, czy, czy, czy... Wczoraj czy Edcy, w epiku czy... widziałem figurkę z Watch za tak. jakieś 99 zł. No i... Byczą, i, I to jest... nie ja wiem, no to jest takie coś kolekcjonerskiego, no, bardziej, czy taki, taki odob, odobnik, tego nie potrzebujesz do gry, ale one świetnie wyglądają i za tą cenę są, tak. moim zdaniem, warte tego. I, i na pewno jest jakaś rzecz fanów, który kupi te wszystkie wersje kolekcjonerskie, one się sprzedadzą na pniu, chociaż y, czasami jak wpadam do sklepu i widzę, że czy takie doksy czy jakiś tam, nie wiem, jakiś dodatek do, czy jakaś figurka na przykład z na 3 gdzieś tam się poniewiera, to znaczy, że może nie wszystko schodzi, ale już wystarczająco jest to, że, że oni mają jakąś taką przebitkę, że mogą na tym zarobić. Ja ci się przyznam, ale... że ja to uwielbiam, bo uwielbiam wyszukiwać kolekcjonerek e, takich wypasionych, dużych kolekcjonerek jakiś rok po premierze, bo czasami mm -hmm. za bestem można dostać je, a, tak. a na przykład za mm, jakiś czas temu widziałem gdzieś za chyba 70 zł mm -hmm. kolekcjonerkę z Dying Light tak, z tą figurką o. tego zombiaka, tą, tą taką, gdzie było wszystko. Po piersie. to było, no, no to to miał tam otwarte, bo to był tak. ten, ten, ten Volatile które się Rymu otwierał. Czyli nie było tej wersji z, z, z, z bikini. Nie, to, bikini to, ta, ta laska to była chyba do wydrukowania sobie. Natomiast A. w kolekcjonerce Dying Light to był ten potwór, potwór na dachu stojący i tak się szczerzący. No i za 79 zł. To... Nie, no to piękna cena. To ja tylko Wiesz, dlatego, są że przykład kolekcjonerki, córka na które... tej figurki. <laughs> są, są, są kolekcjonerki, które ja w ogóle nie rozumiem i czasami można powiedzieć, że jest taka jedna firma, która się w nich przyduje. Bethesda. Ja nie wydali teraz to takie zbiorcze wydanie, taką antologię e, a Wszystkie części falauta oprócz czwartej. W bombie i, W bombie, tak. W takiej taki, taki, no niełusce, no jak to powiedzieć. Takim, w w bombach, ten, ten, tak, tak, tam big, No taka bomba. Big, no właśnie można powiedzieć, że taka bomba rozkręcana i tak dalej. I, i Biorąc pod uwagę, ile to kosztuje i, i jaka tam jest zawartość, no okej. Okay. Za takie opakowanie, no nie, czy za taki kawałek plastiku, tutaj, biednego Chińczyka, no nie, wyko wykonanie tego kosztowało 2 dolary, ty zapłacisz m hm. No. a te wszystkie gry powiedzmy one są warte oczywiście swoje ceny ale one swego czasu były za, za darmo na Gogu W Polsce nie znam człowieka, który by nie grał w Fallouta, albo nie miał w ogóle wersji koliskońskiej. Nawet Piotrze, mi się wydaje, że ty grałeś w Fallouta. Grałem, Nawet przyszedłem w Fallouta Tactics. No właśnie, no, no widzisz, no, tutaj 100%, na naszej statystyki 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100 ludzi grało w w Polsce, bo Fallout był dodawany też darmo w momencie był, do tam, CD Action. Tak, był, to Fallout się wszędzie pojawił, gdzie to się dało. I niektórzy I był, nie mały, była po polsku, y, y, właśnie też, i y to jest to, że po prostu y, y, ta społeczność Falauta polska jest jedną z, z największych i takich najbardziej takich najprężniejszych na całym świecie. Ja pamiętam, jak, jak, w ogóle jeszcze Fallout Tactics był, jak, jak się umawiało w ogóle, żeby, żeby pograć po na no się wymieniało, wiesz, to, kto, ja, gdzie hostujesz, no, tak jest mój adres IP, dobra, no, to dołączaj, gramy, no nie, i super, i, i, i to, to funkcjonowało właśnie w Polsce, e, jak, jak, dzięki właśnie temu pewnie, że, że tyle tysięcy kopii tego Fallouta, właśnie dzięki CD Action się rozeszło i tak dalej, e, to się tak rozeszło, ale, i teraz ta kolekcjonerka, gdzie masz po prostu taką bombę, ach, naprawdę, no, można by wielkim ale, ale, są to, to. lepsze rzeczy, to no przecież ten Pitboy, no nie ten, czyli też kawałek plastiku nakłany na telefon, czy tam wiesz, telefon, i ludzie nagle myśl, myślą, że będą mieć prawdziwego Pibb'a. No nie, no nie będą mieli prawdziwego Pibb'a. Mają nakładkę plastikową, obręcz, za którą płacą krocie, bo się zabijają, żeby po prostu ją kupić. I wiesz, i, i, i jest, cała edycja jest rozprzedana. No ale nic, no, no to jest PTS, no nie oni wiedzą jak, jak promować, ja, i oni mają świetny marketing. No, oni on, w nie że... dalej cisza, nie wiem czy zauważyłeś. Pobuczał, no, pobuczał no, internet, wszyscy wiedzą, że będzie, a no, ta by nie puściła parę. Popsułeś im te plany, no, nie, Bo na grudzień była przygotowana wielka kampania, wiesz, miały być trąby Paris Games Week, no nie, miał być, wiesz, ten i się okazało, że muszą zmieniać strategię i, i będę mówić, że już, nie wiem, jaką to jeszcze tam grę, grę mają, a, że Doom, będą stawiać no, na Doom. A dum Doom się teraz będzie miał beta, demo, coś tam. No właśnie, wiesz co, ja kupiłem przecież yy, w z kodem na betę i ja nie wiem, czy ta beta jest. Jakoś na dniach, znaczy na dniach, pewnie w przeciągu dwóch tygodni, czy tam trzech tygodni. Coś wiem, że ma być. Mnie poinformują. No a propos jeszcze tych, tych wersji odświeżonych, yy, Vanishing of Carter dostał wersję Redux. Mm -hmm. Ja ją odpaliłem, rzeczywiście ona ma większe wymagania sprzętowe, czy ona ładniej wygląda. Na pewno ma więcej chyba jakichś efektów cząsteczkowych, jakichś rozmyć. I, i, i na pewno framier do tego spada totalnie, <śmiech> więc czy twój PC Master Race przestało być Master Race powoli? Dlatego, że ja mam mój PC Master Race to jest PC Master Race salonowy no nie, to jest, to jest ta <śmiech> X51, który jest wspaniałym komputerem do oglądania ma pełnowymiarową kartę graficzną, ale oczywiście ono wszystko to jest w tak zwanym small factor upakowane, więc ma swoje ograniczenia. Niestety już yy, no taki widać yy, taka gra jak Vanishing Carter, to wiesz, Crysis na kolanach, a, a tutaj, wiesz, Vanishing Getter Carter na, na, na, na, już nie pójdzie na pewno ustawienie. I Deus Vision, czyli mod, który poprawia parę rzeczy, poprawia teksturę, bardzo fajna, fajny, fajny, element. Zresztą była teraz promocja na Deus Exa na, na Steamie za niecałe parę złotych, sześć, siedem złotych można było kupić. No, mod tam wyszedł to... wielki, nie? Tak, tak. I ten mod, który się nazywa Revision, parę rzeczy poprawia. No nie jest to niestety taka konwersja jak, jak Black Mesa do <laughs> Fallouta, do half lifea przepraszam. Bo half life jednak doczekał się totalnej reinkarnacji właśnie pierwszej części, wiesz, no, na tym silniku, który jednak jest do niebo lepszy od tego pierwszego. I, i to pięknie wygląda, tylko, że w pewnym momencie zmienili koncepcję i oprócz, zamiast robienia tej gry za darmo, no weszli w ten, ten tryb early access, żeby dokończyć, zrobić ten ostatni e rozdział, no nie, I, i, i na razie cisza, no nie, zobaczymy, może im się za parę lat to już uda zrobić i, i wtedy może będzie Ale ciekawostką ogromną w tym przypadku jest to, że Square Enix dało im błogosławieństwo, bo Square Enix ma w zwyczaju, nawet jak taki produkt jest pod koniec ukończenia, albo wręcz już zostaje wypuszczony do ludzi, przychodzi, pan mówi, nie, nie, nie, nie, nie, nie. my to się, proszę to skasować, ten w ogóle nie będzie, tak, nie ma takiego bicia. No wiesz tutaj... co, bo Spelenix do, do, domyśla się, że na przykład Deus Ex y, to jest boost, to jest darmowa dla nich... Y... Marketing, mówi się o grze. Znaczy ja strzelam, że tutaj to, że powoli, powoli zbliża się również Mankind Divided, jeśli się tak nazywa kolejna część. Sequel tak. Prequela, to jest też ciekawe wskazać. Sequel tak. a hmm. no. On się będzie działo jeszcze przed część, pierwszą częścią Deus Exa? No wiesz co... Dobre pytanie, nie? no ale to tutaj że tak powiem z bocznym strzem że ludzie, im więcej się przypomina o danych, grze tym lepiej I, i na szczęście Wikipedia, cudowne urządzenie Ponieważ z, timeline jest tak, zrobiony jest timeline i tak Fallen Angel to jest pierwsza z uniwersum, oczywiście tam nie jest dokładnie data podana więc gdzieś to tam są te lata 2000, wiem, początek to? później jest Icarus Effect to chyba komik, nie co to był Icarus Effect Icarus Effect to, to też pewnie jakaś, tak jak mówisz, no, mogła być jakaś seria komiksowa albo, albo coś w tym stylu. to, A to, to wszystko nie było, czekaj, mówisz. bo był jeszcze jakiś tam Deus To jest książka, na... to jest chyba to, Icarus i Effect to jest książka. Tak, okay. tak, tak. Okay. Bo przez Jamesa na, na, na mobilki, który potem został wydany na pc Default. The Fall, o tym to mówisz. The Fall, tak, to też ciekawe. I The Fall, i The Fall jest y, y, zaraz po Icarus Effect, zresztą właściwie to się dzieje wszystko jakby w, w tym samym czasie. To jest ciekawe, że, y, że Icarus Effect, The Fall, Human Evolution i komiksy które kontynuują wątki z Human Revolution, wszystkie się dzieje w 2027 roku. Że to jest jakby ten. O, e, no to był ten moment, też tak. Human Revolution. Tak, i później masz przeskok do 20, 2029, gdzie będzie się toczyła akcja. Kiedy będzie się toczyła akcja Mankind Divided? No a, a w później. którym roku się X. właśnie? Jaka jest tam różnica? No, to jest prawie prawie, mój drogi. 23 lata. Ale to akcję. jeszcze mają dużo czasu żeby 2052, Deus X i Invisible War. 2072 ale Invisible to dużo czasu, szkawasz. żeby wrzucać yy, ten sequel, kolejny prequelu. Spokojnie, tak, <laughs> dokładnie. Zresztą, no, tak pewnie no, tak będą mieszać w ogóle z, z Mass Effectem. A w ogóle nie, czekasz tak? na ten, na Doosexa? Tak, tak, ale nie, nie na krawędzi fotela. Nie tak, że po prostu wiesz, tylko słyszę, że można składać preordery, czy czy pojawia się jakaś wersja kolekcjonerska i kupuje, nie? to jedna z tych yy. na które ja tak całkiem mocno czekam. Znaczy ja, ja uwielbiam... Chimary Revolution a... był wspaniały. Chimary Revolution tak. to była jedna, jedna z przyjemniejszych... Ty, ty, wiesz, to są, ciężko stwa, twarzyć listę top 10, bo tych gier jest za dużo, ale jak mhm. myślę o poprzedniej generacji konsol, to to była jedna z tych gier, które absolutnie były the best. Oczywiście. To, to była jedna z gier, które, które na, na, na poprzedniej e, generacji no, Trzeba znać. zróżniały się. Tak, tak, dokładnie. Ja tylko żałuję, że, że nie było jakiejś takiej... E, nie wiem dlaczego, ale po prostu ta wersja reżyserska Human Revolution, no została wydana jako osobna gra. I że nie dało się yy, dokupić na przykład dodatku, który, czy jakiegoś takiego elementu na no niektórych... Chociaż nawet ta cena powiedzmy już całej gry, ten direktorka nie, nie jest jakaś wysoka, no nie? Yy, obecnie. To jednak Deus Ex Human Revolution no, w podstawowej wersji, którą ja posiadam, która tam była, wiesz, Augmented Edition z jakimiś dodatkami, z jakimiś pierdełkami i tak yy, dalej, no, ona już musi być, wiesz, zostawiona na bok, bo muszę mieć tam wersję reżyserka. Jedyne, <coughs> jedyne, co mi się nie podobało z Simon Revolution, to był ten myk, że y, kończyłeś grę, po czym nagle mm -hmm. okazało się, że y, miałeś wycięty jeden rozdział, bo jedno z DLC działo się tak jakby centralnie w połowie fabuły. Tak, tak. To tak, tak gość, gość to Gość wsiadał do, do, do, do tego, do kontenera na statku i się potem budził, jak już dopłynął, a okazuje się, że jak on tam płynął, to się dużo rzeczy działo. No tak, no nie, bo myślałeś absurd. sobie, że, że, że, że główny bohater niczym hrabia Dracula podróżuje w trumnie w statku, że nie może wyjść, no bo wiadomo, jest niebezpiecznie, a tu się okazuje, że koleś po prostu hulaszczył, no nie, wiesz, bawił się, melanż, no nie, i tak dalej, to, to, to, to jest ciekawe. Nie? A taka a po hulaszczenie, to w co tam grałeś ostatnio? Yy, no właśnie... Yy, hulaszczenie? Byłeś właśnie... na, na wiosenie, tak. domyślam się. Tak, tak. Moim y, główną grą, która y, jednak zabiera mi 99% czasu, to jest to jest dodatek właśnie Serca z Kamienia. Y, dodatek ciekawy, bo on jest częścią tego pakietu, y, prawda, Te, tego karnetu na, na dodatki, który to karne chyba kosztował spore pieniądze, a sama gra, same ten dodatek... 9 złotych chyba? Nie, tak. Z... Nie, więcej, więcej, bo to chyba jak popatrzysz na gogu, ile to kosztuje, to wiesz, to jest w granicach nie wiem, 30-40 euro. Wiesz. to wcale nie było tak dużo, bo ten dodatek sam w sobie kosztował, jako dodatek, bez wersji kolekcjonerskiej tak. dodatku, 30 zł, 35? Tak. Znaczy ja już teraz widzę, że, że, że można kupić dodatek za 25 euro, ten, ten sezonowy, ten, ten, ten, ten A A, jest za stówkę. Na, na tak. Ale sam dodatek kosztuje 9 euro. To teoretycznie... jest w Polsce chyba. Tak, czyli teoretycznie y, y, następny dodatek osobno, bo w pakiecie powinno być, że zaoszczędzasz, no nie? powinien kosztować 20 euro, czyli powiedzmy 80 zł. No nie? I, I kwestia jest taka, że y, grając w ten dodatek, dostajesz y, w serce z dostajesz y, duży, obszerny wątek fabularny, Zakośka znaczy, yy... gminy można powiedzieć, że coś takiego jak quest z krwawym baronem. Czyli taką historię, bo oczywiście w, w tak. podstawie to był jeden z wielu questów, które były na drodze głównej fabuły, ale z drugiej strony też można go rozpatrywać jako taką pewną, w cudzysłowie zamkniętą opowieść, bo oczywiście z, z tej opowieści wynikło coś, co poprowadziło tak. nas dalej, ale samo w sobie to, co się działo w obrębie tej historii, tych questów, tego, tych, tych, mm -hmm. tego całego drzewka, było zamknięte tak. opowieścią. I tak naprawdę tak. serce z kamienia, czy serca z kamienia są tym samym. To jest po prostu. Quest, które spotkał Wiedźmina na drodze jego różnych wielu tam przygód i, i, i potyczek, ale no? jest taką fajną, zamkniętą całością. Tak. On jest totalnie. O, o, o, cała te. Cała te, te wiesz, tam jest tam kilka takich questów pobocznych, które są po prostu tylko dodatkiem, które nie mają nic wspólnego jakby z, z, głównym, z głównym wątkiem ale to jest wszystko coś, co, co tak naprawdę kończysz po skończeniu głównej, głównego wątku, więc tam się w ogóle nic nie wplata w, w, w, w, jakby nic te, co nam jest w tym dodatku nie wpływa na, na główny wątek bo Zwykła, generalnie 32 ta. poziom jest, tak. jest zalecany. Właśnie to, co chciałem powiedzieć, że to, co mnie najbardziej zaskoczyło z sercami z kamienia, to jest i poziom trudności tak. bo nawet y, y, największy szok przeżyłem kiedy to Wpadłem do pewnej piwnicy rozprawić się z, tak. z kilkoma żołnierzami i nagle zobaczyłem loading, bo zginąłem bardzo szybko zasiek zasiekany. Tak. Znaczy, to też jest jedna... Znaczy, w ogóle jeśli chodzi o... To kilka słów o, o, o fabule. Nie, nie będę oczywiście zdradzał, bo to całą przyjemność odkrywania tego mocno, mocno fabularnego zdradzał. dodatku jest właśnie odkrywanie, wiesz, słuchanie tych dialogów, rozmawianie, tam, poznawanie postaci. No, zdradzę, że spotykamy postać, którą w... można znać z książek dosyć przelotnie, ale ona też pojawiała się w pierwszej części Wiedźmina. Nie? I z szani. to jest Szani. Ach, Szani, okej, okay. myślałem, szani. że mówiłeś o, o panu Lusterko. Nie, to znaczy ja, wiecie, ja, ja go nie kojarzyłem, wiesz, ja, ja, ja, dlatego jak, jak było takie pytanie, czy, czy kojarzysz tego człowieka, te ja powiedziałem, że nie kojarzę i no tak rzeczywiście było. nie kojarzyłem tego w... bo hmm. trailer przypomina, e, przypomina, bo, bo to, to jest postać, która się pojawia w, w, właściwie w pierwszej scenie gry, kiedy wchodzisz do karczmy i on tam częstuje cię alkoholem, więc ja go pamiętałem akurat. A, widzisz. Nie, znaczy, no, tam jest, on oczywiście nawiązuje do tej, do tej sceny, o przecież pomogłem ci znaleźć Jennifer, nie? Znaczy, mm -hmm. y Naprawdę zapewniam wszystkich, że to co my mówimy może brzmieć, boże, jaki to jest spoiler, nie. panie, to ty <gry> jakiś człowiek lusterko, nie wiem, czy to jest to człowiek, jest który ma zamiast że tak, <laughs> wiesz, y, nie wiem, jakiś folię aluminiową, nie, nie, jest, naprawdę co, Ja, ja, po, ja obejrzałem zwiastun tego dodatku i z jednej strony mi się cholernie spodobał i strasznie mnie jarę nagranie, ale z drugiej strony pomyślałem, że kurde, on zdradza bardzo dużo takiego fabuły, która będzie w tym dodatku. A okazało się, że to co pokazuje zwiastun to jest właściwie wszystko to, czego dowiesz w pierwsze 15-20 minut gry. Mhm, I i co, Trzeba w wszystko w ogóle, to... życie później jest jest nie, nieznane. Tak, tak. I to mi się podobało, zresztą w ogóle to, co mnie yy, zaciekawiał, bo ja byłem przekonany, że być może właśnie to będzie dlatego wspomniałem o cenie, że jakby ten drugi dodatek, który wyjdzie, czyli wiesz, krew, wino i pianino, będzie miał yy, jakąś nową lokację, taką całkiem sporą, rozbudowaną, bo, bo tutaj jakby wykorzystujemy te, które już były i coś ciekawe, Właśnie to chciałem... To dajcie, i, I odnoszę wrażenie, że po prostu pojawiam się w jakichś lokacjach. Oczywiście są na jakieś nowe te tam, wiesz, nawiedzone danie i tak że, dalej. Że pojawiasz się w miejscach, które wcześniej e, były na mapie, albo miałeś wrażenie, że one mogły być ale, m, być może, że nie wiem, mapa się przesunęła coś na stylu, ale chodzi o to, że jakby masz wrażenie, że wykorzystano, coś mieli i rozbudowano asety, które już były, to, ale... Ja ci, ja ci powiem od razu, jak jest, jest rozbudowana mapa, nie wiem czemu, ale się, się chłopaki c, c, c, re, nie chwalą, nie chwalą tym w ogóle, ale absolutnie mapa jest... została zrobiona sprytnym, myk, bo to, co się dzieje, dzieje się tak jakby na górnym, prawym brzegu, północny, wschód mapy i w momencie, w którym się nad tym nie zastanowisz, to dojdzie, że przecież ten świat jest tak ogromny, że nie ma szans zobaczyć wszystkich znaków zapytania, czyli pewnie grając wcale tam za bardzo nie łaziłeś i dlatego tego nie pamiętasz. Natomiast oczywiście na jakimś sprytnym portalu internetowym znalazło się porównanie mapy z podstawki i tego, jak wygląda mapa po dodatku i cały ten kawałek w podstawce był po prostu zasnuty tym takim Aha. białym, lekką, bo tam te, te brzegi mapy są takie jakby nie tyle, że są niewidoczne, to są takie lekko jakby pokryte mgłą. To właśnie tak. tamta część mapy była pokryta mgłą i to więcej kilku budynków, A, to które widzisz. teraz tam widać nie było wcześniej, więc bo nie wiem, z jakiego powodu oni się tym nie chwalą, ale absolutnie są to nowe lokacje, do których nie dało się dojazd Bo to jest w ogóle kapa, kupa fantastycznej roboty. No widzisz, okazuje się, że rzeczywiście przyłożyli się też że stworzyli te nowe lokacje, że one są bardzo ciekawe. Tam jest, jest, jest parę elementów, wspomniałeś o tym, tam, tam weselisko i tak dalej, tak z kontekstu będziemy wyrywać, więc to wam nic nie zdradzi, tam jakiś nawiedzony dwór, no takich naprawdę bardzo sympatycznych miejsc, jeśli można mówić, że sympatyczne, nie? bo niektóre są dosłownie sympatyczne, drugie nie. I mi się bardzo podoba to, co zrobili, że w ogóle e, narracja w tym dodatku, ona jest jeszcze bardziej filmowa, ona jest jeszcze bardziej interesująca poprzez to, że e, e, dużo częściej zmieniają się na przykład że... ujęcia kamery, że już nie jest taka rozmowa, wiesz, twarzą w twarz. Moim zdaniem I, i... to jest najlepsze drzewko Questów z całego Wiedźmina, mhm. bo ono, ono trochę ucieka od tego schematu, znaczy, jest fajnie zrównoważona ilość walki do ilości tych takich tak. fabularnych elementów questu. Jest, bo, bo miałem wrażenie, że w, w, w podstawce, w kilku miejscach było tak, że jednak sporo się walczyło. Tak. A tutaj jest tak, że no, ten quest z waselem cały to właściwie jest... Y nie wiem, 40 minut, gdzie w ogóle nie ma żadnego elementu walki. Tak, Cały czas tak. się tylko tam robi różne inne rzeczy I, i naprawdę ich historia, która tam jest przedstawiona i, i te, te, te wątki, i to jak tam się to roz, rozplata na boki tak, postać tak. sarmatów w szlachcicu. No właśnie ci kozacy Kozaków. są rewelacyjni. No. Wiesz, ja w ogóle wiesz czy ten Olgier to mi przypadkiem nie przypomina Kimicica? albo coś na stylu, że to jest, to jest takie sympatyczne, nie? I, i oczywiście y, tam jest dużo nawiązań, y, na pewno ludzie, którzy, którzy są wyspecjalizowani w y, wyłapywaniu smaczków, to oni mają tam y, niesamowite pole do popisu, mi się po prostu bardzo podobały te, te, te elementy, które zresztą w ogóle też gameplayowe, które, które y, wprowadziły pewne, pewne rzeczy do, do, do, do rozgrywki, na przykład jest taki, y, taka y, Taki moment, nie wiem, czy pamiętasz, taką e, wspaniałą grę, niedocenioną, Remember Me. Pamiętam, pamiętam. Która, która miała ten element, gdzie... E, Mikrowana wspomnień. Tak. I też jest taki mały... Oczywiście to na, na trochę na inną skalę, ale też generalnie chodzi o to, że w pewnym momencie musisz na przykład e, znaleźć pewne rzeczy na mapie, co nie jest trudne, używając zmysłów e, w, w, wiedźmińskich, i później je... E, e, w danej scenie poukładać w taki sposób, żeby włączyła się... Ta... Zresztą to też było w tam Carter, gdzie, gdzie odkrywałeś albo pewne Manie. elementy, tak, albo w nie? i później musiałeś w pewnej kolejności. No to oczywiście tam są różne wariacje tego, ale chodziło o to, żeby po prostu scenie pierwotnej przywrócić... Czy przywrócić scenie pierwotny wygląd, żeby uruchomić powiedzmy kolejną jakby scenkę czy, czy kolejną, e, kolejną część fabuły i to mi się bardzo podobało to, to, to, to był fajny element, zresztą to co jest e, ciekawe właśnie, to co wspomniałeś że podniesiono poziom trudności i wprowadzono bossów, e, e, bossów których ja w ogóle, nie pamiętam jak, w ogóle... byli bossowie, byli upierdliwi bossowie, bo jak się walczyło właśnie z tymi e, zjeźdźcami, prawda dzikiego gonu, szczególnie tam końcówka, no to były takie walki że człowiek sobie po prostu e, wiesz, e, no znaczy, ja mówię, trochę tak, ja było się Podstawki nie, nie miałem w głowie zapamiętanego tego, że mm, byli bossowie jako tacy. Znaczy wiedziałem, że były tam pojedynki z tymi, z tymi jeźdźcami tak. gonu, tak jak mówisz dokładnie, pod koniec gry, ale poza tym właściwie nie miałem z tej tych tam stu 100 na 100 godzin, które spędziłem z, z Wiedźminem, nie, nie miałem zapamiętanych bossów. A tutaj to są tacy bossowie z krwi i kości, tacy, których trzeba się nauczyć ich ataków i te walki trwają kilka dobrych minut i tam się zje 70 jabłek w trakcie. Tak. Tak, tak, tak. tak. No to u mnie tak właśnie wyglądała walka z, z, z jednym yy, tutaj, nie. jak powiem duszkiem, to nikomu nie zdradzę, kto nie grał, a kto osoby, które grały, to będą wiedzieć o że po prostu tam, nie wiem, to tak mi zależało na tym, żeby puchnąć tą fabułę, że starałem się po prostu zamiast restartować tą walkę, no to jednak pożywiać się podczas walki i tego, ale, brak, bo widzisz, brakowało mi rzeczywiście w, w, w Wiedźminie III takich yy, Monumentalnych walk z głosami, jak na przykład są, w, czy w serii Dark Souls, czy na przykład w drugim, łyszczerze była walka, i to też ona, ona była takim swoistym wyjątkiem, z Kairanem. Nie wiem, czy pamiętasz, taki wielki potwór, taka potężna, kaomarnica, ośmiornica, taki potwór, ogromny. To, to, to jest, wiesz, na początku, Flotsam jakby takie jedno z głównych zadań, które Przecież które, które ciężko bym pamiętał, bo je grałem. W... Aha. No to to jest taki wielka, wielka taka bestia. Jak sobie Kajran i Flotsam i Wiedźmin wygooglasz, to na pewno znajdziesz. To też wszystkim naszym drogim słuchaczom, którzy nie widzieli Wiedźmina drugiego, polecam zobaczyć. Wiesz, takiej walki mi trochę brakowało, nie? Bo, bo te walki oczywiście w, w Wiedźminie 3 dają ci duże emocji i, i wyzwań, bo to wiesz, czy z jakimś leszym walczysz, czy jakim innym trolem, to, to, to nie jest tak, że po prostu masz e, e, hop, siup, no nie, nie podchodzisz. Nie, właśnie zwłaszcza i... na trzecim poziomie trudności walki wymagały tak. bardzo, bardzo rozwagi, zabawy z tymi olejami i tam wiesz, tak. wiesz przygotowania się do bitew, znaczy walk, ale tutaj to jest inne. No poziom. Tutaj są walki, tak, tu są walki, w których na przykład musisz y, zobaczyć, co dany boss robi. No, musisz tak go rozwinąć, jest. bo jeśli na przykład y, y, będziesz próbował bić go na pałę, no, to, to zauważysz, narodujesz. że on się na przykład regeneruje a, a, i, i, i uderza w ciebie takimi potężnymi czasami, że nawet y, quen nie daje rady. Nawet pierwszy I, i... boss, z którym się walczy, dosłownie pierwszy, pierwszy pierwszy, który jest tam po tam 20 minutach gry, to jest potwór, który cię potrafi czterema szlagami zabić właściwie. Tak, tak. Jeden jeszcze raz spylata gazy, które po prostu powodują, że, że walka jest, jest bardzo trudna I, i, i ten boss paradoksalnie najbardziej przypomina Dark Souls'owych przeciwników. To jest, to jest dla mnie, to jest w ogóle taki, taki, taki, taki ukłon w stronę właśnie Dark Souls. Później jest różnie z tym, ale no, tak mówię, to, to jest element, który jest bardzo y, rozbudowany, ale przez to, że gra fabularnie jest y, ten dodatek jest tak fabularnie rozbudowany tak interesujący, że tak po prostu chcesz rozmawiać z nim, chcesz pchnąć tą fabułę, bo rzeczywiście te postacie, które są, są bardzo intrygujące, ten wiesz, ten kozak Olgier, ten, ten pan o którym mówiłeś, no nie? czy nawet mm -hmm. wątek romantyczny Szani, nie się ukrywamy, jak się pojawia to... kobieta, pojawia się Wiedźmin, to dochodzi do... Yy, Miałem wrażenie, wiesz, że wątek, znaczy inaczej, nie wątek, bo tego nie będę oceniał, żeby tam nic nie mówić, ale sama w sobie scena tak zwanej konsumpcji, jak to wspomniałeś, jest zrobione najlepiej ze wszystkich pozostałych jest ona jakaś długa taka jest Długa, jest ona, romantyczna, wiesz, próbują jakieś ujęcie robić takich owakie i w porównaniu z, z tymi poprzednimi to jest w ogóle nie błędziemy. Byłem wyjątkowo zaskoczony, że myślę, że no. jakiś nastolatek grający w to, w, w, jak, jak mama wejdzie do pokoju, zemblał, to będzie się długo tak, tłumaczył. Zemblał, tak, tak, tak, tak, tak. tak, Aha, jeszcze no tak, mama, jeszcze no tak. Mama wejdzie do pokoju, Ale to wiesz, Ja ci tak, że ja jak musiałem jak, jakiś, jakiś stary klip oglądać tą scenę na komórce, bo u mnie po prostu w momencie, kiedy wjeżdżał, a dosłownie czubek. Jeszcze kolanka Szani nie było widać, że się tak wyrażę, to, to, to po prostu mi kraszowała, nie wiem, oh. wypalała mi kernel tych srewników graficznych i, i po prostu nic, nie no, mogę zrobić. Patrz. Próbowałem wszystko i postanowiłem wszystko po prostu przeskoczyć tą scenę i obejrzeć sobie na, na małym ekranie i, i, i rzeczywiście, nawet na małym ekranie daje radę, tak, to jest. To jest... I naprawdę to jest, to jest dodatek, który jest dla mnie fenomenem i kolejnym przykładem na to, że po prostu nie wiem, czy, oni, czy CD Projekt oszalał w dzisiejszych czasach, że oni po prostu robią coś, co ludzie chcą i chcą za to płacić. Wiesz, co ja bym chciał? I po prostu, ja, jak, jak zobaczyłem Wiedźmin, spędziłem z nim bardzo dużo czasu i miałem z nim bardzo dobre wspomnienia, jako z grom. No. Wiesz, to jest jedna z tych gier, które, które zapisują się w twoim życiu, gracze, tak, że wyraźnie pamiętasz. I potem, jak zobaczyłem trailer do Jastunę, znaczy, z na dodatku, to tak. sobie tak pomyślałem, i w momencie, w którym grałem w ten dodatek, to ta myśl się po prostu utwierdziła, że ja bym chciał, żeby tak jak Taylor, na pierwsze te swoje epizodyczne gry, to tak, żeby tu te trzy miesiące wychodził taki tak. i Zodzik do Wiedźmina, jakaś przygoda oddzielna, zupełnie niezwiązana z głównym osią. Po prostu dokładnie tak jak to, czy jak Wątek Krwa, robisz, kilka Amen. questów, jak bardzo bym tego chciał. Och, drogi CDPR, róbcie tak strasznie was, proszę. Tak wiem, Tutaj... że teraz wejdzie w Q1 krew i wino, która będzie kolejnym takim dodatkiem, ale niech wyjdzie też potem w lipcu kolejny dodatek i potem niech na jesień wyjdzie, bo wrócenie do tego świata którym tak dużo mhm. czasu spędziłem, wiesz, powrót na te, na te stare pielesze, ale inne, bo, bo jednak jest i historia nowa trochę i masz tych bossów i, i, i postacie inne, mistrzostwo świata, błagam tak, daje wszystkie to jest pieniądze. jest dokładnie, tak, dokładnie to samo, to samo czułem jak GTA 4 dostało te dwa dodatki, e, czyli Ballad of the Gay Tony, of the Ost, eh, Gay Tony i, i, i e, Lost and Damped. Lost and Damned. I to by po prostu. To, to właśnie, bo stworzyli świat, stworzyli fantastyczne miasto, yy, stworzyli yy, ciekawą historię główną, tak? że, to było, że to był ten, ten, ten wątek, który cię przyciągnął na nie wiem 40-50 godzin, ale później zrobili dwa dodatki po 10 godzin, świetnie skrojone, fabularnie rewelacyjne oglądało się to po prostu z wypiekami no, dla mnie to jest kwintesencja właśnie tego jak mogłyby wyglądać właśnie takie prawdziwe dodatki szczególnie, że one w ogóle były nie wymagały podstawki, mogły się grać i one też fantastycznie się wplatały, bo akad w przeciwieństwie do, do, do dodatków wiedźmionego przez to, że akad byli inni bohaterowie, to mogłeś sobie pozwolić na, to, na bardzo ciekawy taki zabieg że chronologicznie Y, fabuła, czy balady, czy, czy, czy losem dem, ona się działa w tym samym czasie co, co, co głównego wątku. Więc spotykałeś, prawda, Niko, y, pomagałeś mu w niektórych misjach i tak dalej. To było bardzo fajnie zrobione, bardzo świetnie się fabularnie to prowadziło. I dla mnie to było... Ja, ja też marzyłem o tym, że oni po prostu robili te dodatki co jakiś czas, dlatego, że mają świat, mają fantastyczne miasto i mają te dzielnice, które mogliby wykorzystać, bo tak było właśnie z Los Losem z baladą Gaitoni, że te, te dzielnice, które były wydawały się po macoszemu potraktowane y, podczas głównego wątku popularnego, tutaj jakby zostały nowych kolorów, now, nowego życia i e, tutaj właśnie z, e, podpisuje się, Piotrze, petitiononline.org on, czy coś takiego, robimy, że chcemy co, co pół roku nowy dodatek do, do, do Wiedźmina I, i aż się pojawi cyberpunk, prawda, 2000 tam tak naprawdę. A wiesz, jeszcze, jeszcze powinien ktoś z, z sprytnych youtuberów zrobić taki niczym filmowy, że wiesz, w świecie, w którym za zbroję dla konia płacisz 50 zł, tak. Wiedźmin dostaje przygodę na 10 godzin za 35 zł. Tak, tak, tak. tak. No to też jest wyjątek. Rewelacja. Wiesz, dostajesz super DLC, które jest po prostu tym, czym tak naprawdę jak, jak było, nie wiem, 7 lat temu myśleliśmy o tym, że będą DLC, to. Chcieliśmy takich DLC. To było to, co sobie wyobrażyliśmy. No tak. To jest strasznie fajna sprawa. Będziemy dostawali rozszerzenie gry za jakąś tam określoną cenę, a nie jakąś zbroi dla konia czy, czy tam za piosenek za trzy dolarów. Jeśli będzie y, Jeff, Keighley, Jeff Keighley robił Spike Awards, Video Game Awards, cokolwiek awards, jeśli CDP nie zostanie nagrodę dla najlepszego dewelopera i Wiedźmi 3 nie dostanie nagrodę za najlepszą grę roku, to właściwie można powiedzieć, że obiektywne dziennikarstwo growe, w ogóle obiektywizm jakiś rzeczywiście nie istnieje. Są tylko jakieś szemrane interesy. No nie, <grym> nie. Jedyne dziennikarstwo growe w podcastach. Obiektywnie biorąc, jeśli by to tak rozpisać na przykład na jakiejś tabelce, no nie, wziąć tylko podpunkty, to absolutnie to jest, jest rewelacja. I ja wiem, że, że, że to brzmi jakby nam zapłacili, no nie, ale ja zapłaciłem za to dodatek. Nikt mi nie go, no nie, no to nie jest jakiś dar losu, no, na, nawet kupiłem ten dodatek w limitowanej edycji, żeby mieć te dodatkowe karty do, do, do, <grym> do, do, do gwinta, bo, bo tak mi się ta gra podoba. I ten dodatek właśnie, i ta, i ta fabuła, która ma swoje takie zabawne historie, elementy, ma takie cięższe. że to jest bardzo, bardzo interesujący klimat. W ogóle ta, ta, ten pan Lusterko to mi trochę przypomina, chociaż mogę się mylić, mogę, mogę ten Q ze Star Trek'a, nie wiem, czy takiego, mm -hmm. te, taką postać. No nie wiem, naprawdę rewelacyjna, dla mnie... Dodatek absolutnie, każdy powinien zagrać. Nawet jeśli ktoś. Nie skończył Wiedźmina. Nie skończy to, Wiedźmina, dlatego, że... Tylko to niech sobie przerzuci no, na easy level trudności, żeby się tam za bardzo nie męczyć, bo faktycznie poziom trudności jest wyższy, więc jeżeli mm -hmm. ktoś jest nie w połowie Wiedźmina. Właśnie, bo na pewno to, to ta nie gra wiesz. pozwala, właśnie. Powiedz, powiedz e, o tym. Ja jest... to wiem. Wiesz, co to, coś to też ja wiem, jest co coś dla mnie po prostu kunszt i najwyższe honory dla, dla redów. To znaczy, jeśli ktoś nie skończył Wiedźmina, a zagrał w dodatek, to w dodatku to też się dzieje na początku i widać na te pudełku, więc to nie jest Żaden, żaden spoiler, ale Wiedźwiń dostaje na twarzy znamie, które jest widoczne. I w momencie, w którym nie skończyliśmy gry i spotykamy się z Ciri, czy z Triss, czy z Yennefer, to w trakcie rozmowy e, można poprosić się o to, w sensie, że można w trakcie rozmowy wejść w interakcję w związku z tym, że mamy na twarzy to coś. Mm -hmm, mm -hmm. to jest no, to super jest, to jest, zresztą, e, e, tu nie, nie, to zaskoczyłeś, myślałem, że powiedz coś <laughs> o, o, a propos mechaniki że, że nawet jeśli ktoś nigdy nie skończył Wiedźmina, A że mechanika się rozbudowuje tak, to też, także mechanika po prostu, znaczy w ogóle na dzień dobry dostajesz pytanie, czy chcesz zagrać postacią przygotowaną przez nas na 32 poziomie i po prostu grać tylko w ten dodatek, że jakby zupełnie nie interesować się głównym wątkiem, po prostu graj tylko w dodatek i to jest, i to jest bardzo ciekawe, zresztą do, to, jest, to jest właśnie krok w, znaczy to jest, to jest ukłon w stronę osób, które y, przytłoczone są y, głównym wątkiem fabularnym i go nie skończyły. I y, mi się wydaje, że, że y, serca z kamienia to, y, to może być coś takiego, co przyciągnie ich, żeby wrócili do fabuły. Bo skończą te serce z kamienia, przypomnę sobie, jaki Wiedźmin jest spoko facet i będą chcieli kończyć y, y, znowu fabułę. Więc, a z więc... Zwróciłeś też uwagę na ilość, y, mam wrażenie, że jakaś taka jest większa niż podstawca jakichś easter eggów? Znaczy, no... Znaczy ja nie, nie, nie, nie zwróciłem uwagi. Wiesz, ja nie tam... Jestem, nie jestem takim mistrzem wyłapywania historiagów. Piszmy, znaczy, znaczy, że rzeczy, które tam, są eggami, te dla mnie są, no, są zupełnie normalne. Tak? wiesz, nawiązanie do potopu. W jakimś dialogu no, tak. się pojawiły. Gdzieś tam ktoś mówi... Już nie mówię tej postaci, A. tylko tylko w tym. Gdzieś tam w, w jakimś remowance w tle słyszałem, jak ktoś tam mówi, że on, wiesz, cytuję piosenkę, "Na tańczy dla mnie. na tak, tych tak. Na, na, na tablicach ogłoszeniowych jest tego masa po prostu... A nie, no to takie rzeczy, to tak, oczywiście. Tak, no, to jest coś, prostu, co... że jest tego bardzo dużo. Mam wrażenie, tak. że, że, że przez to, że, że tak jakby dodatek jest mniejszy, to, to, to bardzo dużo tych rzeczy można natrafić na, na jakieś nawiązanie do popkultury, nie wiem, do, do miasteczka Salem, tak. W naprawdę, w mistrzostwo, absolutnie mistrzostwo. Nie, no świata. to tak jak mówię, właśnie tych nawiązań, tak jak też powiedziałeś, jest, jest tyle, że ktoś, kto jest zyspecjalizowany w tym, albo po prostu ma takie, taką pamięć i tak dalej, to, to rzeczywiście, tak jak mówisz, no, nie, na każdym kroku coś takiego małego, ale jest I, i zresztą w ogóle też technicznie muszę przyznać, że jedną bardzo fajną rzecz, zrobili to, muszę podkreślić, z tych pochwalić, często było tak, że na mapie, nie wiem, to mogło wyjść z, z tym patchem 1.10 czy coś takiego, ale często było tak, że na przykład wiedziałem, że na mapie gdzieś mam punkt z misją, ale jak były takie duże mapy, na przykład na, wiesz, wyspy na Skligę, to znaleźć ten punkt, gdzie masz tam misję, to było hmm. bardzo trudno, bo wiedziałeś tylko, że gdzieś jest tutaj w okolicy. A teraz jest tak, że przynajmniej jest taka żółta szczelka, która ci powie, w którą stronę masz scrollować ekran. Więc to jest taki mały dodatek. Słodki, bo, bo, bo słodki, ale yy, usprawnia rozgrywkę. Więc ja... Daje taką, taką naprawdę 11 na 10, takiej znacznej Kolejna. Znaczy, bo to, to się sumuje, wiesz, że pod koniec roku jeszcze wyjdzie właśnie krew i wino. Nie, nie, to, to w, okaże się 33 na 10 będzie miało. i wino wychodzi tam w chyba w kwiecień. Znaczy nie, nie jest podam tam dokładna data, ale to Aha. ma być wiosna. Aha, czyli nie, czyli, jeszcze, czyli będzie 22 na 10 tak, jednak. Tak. Pod koniec A w przyszłym do... roku będzie kolejna dziesiątka. <laughs> tak, tak. No, i, i, i tego się uh, trzymamy. Piotrze, a co tam jeszcze miałeś okazję zagrać w dodatku? No, wiesz co? no to krótko, bo nie skończyłem. Haha, hehe. Hmm. Um, w kolekcji Nathana Drake'a zacząłem grać w pierwszą części Uncharted. W, w wersji hmm, odnowionej proszę. na PS4. Bo powiem Ci szczerze, że Uncharted przeszedłem i kupiłem PS3. Centralnie dokładnie to była jedna z moich trzech pierwszych gier kupionych razem z konsolą, czyli było to Uncharted, był to GTA 4 i hmm. był to Burnout Paradise. Tak? I Uncharted skończyłem wtedy. Później jakiś rok albo dwa lata później pamiętam, że zabraliśmy na jakiś wyjazd wakacyjny ze znajomymi konsolę i przeszliśmy tam wspólnie razem Uncharted, dlatego że mówiłem, że zobaczycie, że to jest historie. historia i tak razem graliśmy i, i, i przeszliśmy je znowu, żeby tam mhm. ludzie poznali tą historię, bo to dobra zabawa. Bo Uncharted się nadal, dlatego, że wiesz, jedna osoba gra, cztery siedzą, piją piwko i komentują mi się wszyscy dobrze bawią. Mhm. E, I to tyle. Po czym minęło tak dobre, nie wiem, siedem lat, czy ile? i w ogóle nie miałem żadnego kontaktu z, z, z tą z pierwszą częścią, więc bardzo mocno się zastanawiałem, jak na dzisiejsze czasy ona będzie e, smakowita. Przecież ona się może nie, nie zestarzała tak bardzo, ale zastanawiam się, jak, jak duże są te różnice, bo ja widział, oglądając, oczywiście YouTube przekłamuje, bo, bo, bo te jakości takiej prawdziwej, na, na takim prawdziwym, ostrym ekranie, gdzie to jednak jest wiesz, wysokość rozdzielczość i tak dalej, tego tak nie, nie widać na, na filmiku YouTube, ale ja byłem przekonany, że więcej tam będzie niż, niż podbita rozdzielczość, niż, niż tylko y, y, y, ładniejsze tekstury, że, że coś tam jeszcze zmienia. Pamięć tak, w momencie, w którym nie patrzysz na, na twarz postaci yy, i sobie gdzieś tak staniesz i będziesz sobie patrzył na samo w sobie otoczenie, to ta gra dalej wygląda bardzo ładnie. Widać, hmm. że, że modele, nie wiem, drzew czy, czy tam czegoś są uproszczone, ale dalej przez to, że to jest ten ładny, kolorowa dżungla i te wszystkie tak. rzeczy, które tam siedzą, są przyjemne i ładne dla oka, to to wygląda fajnie. Są miejscówki, gdzie fakty dalej mi się zdarzyło stanąć i popatrzeć, że wow, jak to wygląda? Kurde, no to mam. kraj jest z pierwszej, jestem jest z pierwszych giel na 3. <śmiech> I co jest bardzo tam ważne... <śmiech> to oni całkowicie odnowili mechanikę pierwszej części, to znaczy grając w Uncharted 1 myślę, że nie pamiętam jak się grało w Uncharted 1 bo, bo grało mi się tak samo dobrze jak w trójkę, czyli, czyli to i możliwość przesuwania sobie kamery z widzisz, ja nie pamiętam jak było w jedynce, ale idę o zakład, że pewnie tak nie było bo, bo to są jednak to, to zbyt świeżo się w to gra, żeby, żeby uwierzyć, że to jest gra, że tak samo gameplay wyglądał wtedy mhm. Zresztą pamiętam, że czytałem o tym, że oni mieli zmienili, więc to nie, nie jestem wiedzieć. Nie, no tam to, to, to, to, to że jakaś resp responsywność było, jest, jest lepsza i to, że też jednak gra chyba wchodzi w 60 klatkach. Tak, to też tak chodzi swoje, w 60 klatkach, robi. I zaskakujące jest to, że w mojej głowie Uncharted było dłuższe. Pierwsze przynajmniej. Mhm. Bo pograłem... Bo, bo by... No właśnie, godzinka, wiesz, tak. znaczy, godzinka może nie, ale pograłem jakieś dwa czy trzy wieczory i właściwie doszedłem do prawie końcówki gry. Wydawało mi się, że wtedy jak grałem w to grałem tak zdecydowanie dłużej, więc nie wiem, czy, czy mi się wydaje. Po prostu, co jest najbardziej zaskakujące, ale kompletnie w ogóle nie pamiętam kilku motywów. Pamiętałem, no jakie było ogólne założenie fabularne, jak to tam się wszystko wyjaśniło i skąd się brało i o co chodzi, ale mhm. zupełnie nie pamiętałem na przykład etapu Ten jazdy... Nie jakieś tam zdrady i, i twisty, takie tak, rzeczy? Tak, takie rzeczy się pamiętało, natomiast A. kompletnie nie pamiętałem jazdy y, samochodem. A. Pamiętasz no, jazdę y, to, ty, y, terenówką w ale... Uncharted? No trochę pamiętam, ale nie, nie żeby pamiętać dokładnie. Wiesz co, bo czy znaczy ja w to z, z czwartej części po prostu tak z tych wszystkich targów tak została mi w, w, w, w głowie wyryła mi taki taką taki tak, w mózgu wyryła, że że to prostu pamiętasz? A widzisz, pamiętam, tak, tak, jak teraz mówisz, przypomniałeś mi to pamiętam, tak. Ja, nie się ja w, ogóle nie w ogóle nie pamiętam skuterów wodnego. w ogóle nie pamiętam sekwencji z, z wyścigów, mm -hmm. znaczy z, tą, z terenówką, która bardzo mocno mi przypomniała zakończenie pierwszego MGS-a, gdzie się odjeżdżało mm -hmm. z bazy i strzelało, to tutaj też sobie jeździmy po dżungli i strzelamy. Mm -hmm. e, ale to jest dalej fajne. Ale, ale tylko, tylko tą pierwszą część. Tak, no, no, chcę jeszcze się... pokazać dwójkę i w trójkę zanim tam hmm. będę coś, coś na, na ten swój magiczny kanał. No ja dwójkę niedawno skończyłem pod właśnie takiego sentymentu i, i w, w ogóle się nic się nie zestarzała i wyobrażam sobie, że po prostu wersja świeżonej jest jeszcze lepiej, no. więc generalnie, jeśli są tacy ludzie, a podobno są, którzy nie grali nigdy w, w tą wersję, też no znaczy w ogóle w Uncharted, da, czy nie grało. tak, tak, tak, tak. To, to, to, to w ogóle dla mnie to jest, to, zresztą nie wiem ile kosztuje w ogóle ten zestaw. Zresztą noc... na Pixel no. Heaven po panelu o remasterach podszedł do nas nasz słuchacz, z którym ty potem się pojedynkowałeś w, w monster... Boss Monster, tak, tak nasz słuchacz, z którym rozmawialiśmy o tym właśnie, że z jego punktu widzenia Remastery to jest mistrzostwo świata, bo on nie miał PS3, ps jest jego pierwszą konsolą i grając w takiej, wiesz, kolekcji na to jest jego deal życia. więc pozdrawiamy Ciebie, nasz słuchacz, to jest, pamiętasz, jego... Michał, tak, jest na grupie zresztą. Właśnie, pochwal się, że jest grup. A właśnie, no właśnie, widzisz, od takich rzeczy się zaczyna, bo ludzie mogą właśnie od razu wchodzą i wchodzą i szukają, jeszcze miałem energię, teraz sobie po prostu zrelaksowali się, piwko i tak dalej, koniec odcinka, to, to mogą mnie kojarzyć, ale y, to, co wspomniałem, y, w poprzednim odcinku tak naprawdę już nabiera kolorów, czyli grupa Fantasmagieria na, e, facebookowa y, bardzo sympatycznie się to rozwija. Oczywiście jeszcze nie jest to... E, grupa tam, gdzie, gdzie jest tyle użytkowników i, i takie sz, szalenie, szalenie ciekawe rzeczy się dzieją jak na przykład na rozgrywce, ale ale i tak muszę się pochwalić, że, że bardzo podoba mi się to, co, to, co ludzie wystawiają i, i o czym piszą, o czym... Yy, wspominają, bo, bo to, ja traktuję grupy rzeczywiście jako takie, takie miejsce, gdzie ktoś coś znajdzie ciekawego i podzieli się z, z ludźmi, którzy mają te same zainteresowania i są, bo na przykład na Twitterze bardzo szybko rzeczy przemijają. No, no jeśli na przykład szybko. rzucisz coś ciekawego właśnie na Twitterze i jeśli ja w danym momencie nie będę na Twitterze, to ja tego nie zobaczę. Chyba, że po prostu będę przeglądał czyjeś tak konkretnie tylko tej osoby tak zwany timeline, to tak naprawdę wszystko jest ulotne w a w grupach jest tak jednak, że jak się wejdzie na grupę, tak szybko można przewinąć, co tam się ostatnio pojawiło i jak ktoś coś ciekawego znalazł, to zawsze jest, wiesz, fajne, o, proszę, a coś, czym się interesuje, nie wiedziałem. I tak na przykład trafiłem, yy, i to też chyba było i, i na Masie Kultury, I później przykleiłem to, bo ja o tym wiedziałem akurat, bo ja, ja śledzę na Facebooku Wina Diesla, E, który jest jednym z takich. No to twój przecież nice. jesteś jego idolem. Znaczy, on jest twój? Ja, jestem, tak, tak. Znaczy ja go uwielbiam za, za Pitch Black przede wszystkim, prawda? To, jest, to, są, te, to są te czasy, prawda? Znaczy, to jest ten film, który po prostu ja uwielbiam. Pitch Black i dla mnie w to jest Riddick, prawda? Ja tego ludzienika bardzo lubię na, na, na Facebooku, mimo że jest taki bardziej ciepły, rodzinny i tak dalej. Oczywiście on dla e, większości ludzi jednak jest znany jako Dominik e, z, z Fast and Furious, ale, ale kwestia jest taka, że on w jednym e, właśnie tam e, z takich streamów, które organizuje na, na, na Facebooku, czy ja tam powiem, pokazywał, że jest jakąś grupą ludzi i pierwszy raz chyba od ilość tam lat zagrał w sesję RPG w Dungeons Dragons. No i niedawno pojawił się wreszcie zapis tej sesji. On bardzo fajnie został zmontowany. To jest 20 minut, e, czy 30 minut właściwie, niecałe 30 minut takiego sympatycznego filmu. Wiesz, w ogóle trochę jak słuchowisko to jest. Oczywiście są te elementy, które są na sesjach RPG, czyli ludzie wybuchają nagle śmiechem, jakby w, w, trochę wytrącają się z nastroju, ale e, Vin Diesel bierze udział w sesji, którą prowadzi koleś Matthew Mercer, który jest wiesz, fantastycznym mistrzem gry, ale także jest aktorem dubbingowym. I on niesamowite rzeczy po prostu głosem robi. Jak on go moduluje, wiesz, jak opowiada i tak dalej. I nagle, wiesz, zamykasz oczy. Zresztą no to w ogóle nie musisz zamykać, bo to było bardzo fajna emisja. I oglądasz sesję RPG, czy słuchasz sesję RPG, jakby to było słuchowisko. I strasznie mi się to podobało. Oczywiście tam e, Vin Diesel, widać, że wyszedł z trochę, to on tam e, nie był, nie był e, może takim e, najistotniejszym elementem tego, moim zdaniem, właśnie mistrz gry e, kradł show. Ale, ale, ale, ale bardzo sympatycznie się to oglądało, bardzo, bardzo mi się podobało. Jeszcze w ogóle e, fenomen tego, że nie tylko ludzie streamują, nie wiem, czy, czy wiesz, Piotrze gry wideo, ale też gry karciany, gry fabularne, po Prawda? prostu możesz znaleźć całe godziny, sesji RPG, jak ludzie siedzą przy stole i, i, i grają, wiesz, w, w ja jakąś... Ja to ideę. znałem tylko z, że tak powiem, naszej działki, czyli z podcastów, bo masz tak. znaczy nie streamował, tak. masz nagrywał kiedyś, masz jako podcast, ja nie mówię, że tak, to jest no, się no, tylko już podcast, zrobili tak. coś, co się nazywało sesję na podsłuchu, i to tak. były właśnie odcinki, które nagrywali grając w RPGa, w jakiś tam system numenera, podajesz, to się nazywało. Taki tak, oryginalny. tak, tak. Taki, taki, taki dosyć interesujący nie, tylko... system, tak. I te, ta numenera, AKT, może nie należy do tych systemów, które mnie e, jakoś specjalnie interesują, ale, ale są to fajnie które a, no, ale Zdziwiony, to też było tak, że, że, że to jest, to bardziej to oglądałeś na... jako taki taki show komediowy, bo tam było dużo śmiechu, dużo tak, fen... tak, tak, tak. sytuacji, ale to, co zrobił właśnie ten Matthew Mercer, nie? To, jest, to jest fenomen. I ja później sobie nawet w, w sprawdziłem, bo on e, bardzo dużo e, działa na takim kanale, który się nazywa na YouTubie Geek and Sundry, Sundry. I to jest, to jest taki e, kanał, gdzie bardzo dużo właśnie z RPG jest e, związanych materiałów i on ma taką... Critical Role chyba jest taka seria, o ile się nie mylę, gdzie po prostu są właśnie całe takie sesji. Tam są epizody nie pół półgodzinne, ale wiesz, 3-4 godziny właśnie całych sesji. I on tam opowiada, tam jest jakiś czad na żywo, wiesz, leci i tak dalej. Więc to wygląda po prostu jak Twitch, tylko zamiast takiej gry e, e, komputerowej masz, masz, masz RPG. I naprawdę no to jest jakaś nisza. nisza naprawdę... Powinno się nie zrobić. No to, to jest nisza, dla... ale to jest nisza, dla... która, która ma oglądalność, być może to jest właśnie kwestia popularności tego na poziomie pół miliona, no nie na odcinek. Hmm. Więc. No, więc przebija nawet na, na, takiego roka, czy atora, no nie. Więc, więc wiesz, jest, jest, jest, jest bardzo ciekawie, jest bardzo ciekawie. Ale, ale no, to, to chciałem, o tym w się nawet mi chodziło o głowie, żeby o tym wspomnieć, że po prostu e, znalazłem te, te, te, tak niesamowite postać. No Matthew Messer, to on jest za którym dubbingowym i on niestety nie, nie ma takiej nie ma takiej renomy, jak Troy Berker, Baker czy, czy Nolan North ale talent ma fenomenalny i jak sobie tylko wygooglacie, to zobaczycie, że on w wielu grach, których nie zdawałeś się, się sprawie, że go słyszeliście, to, to, to widzieliśmy. Ono chyba w Batmanie tym nowym grał Robina, o ile się nie mylę, więc, więc jest parę fajnych, fajnych rzeczy z niego Ale a propos co jeszcze gra, to tylko tak szybciutko powiem, że tak się wkręciłem właśnie w latanie śmigłowcem i, i, i tak dalej, że postanowiłem sobie znaleźć grę, która troszeczkę y, y, zbalansuje chęć latania dosyć y, realistycznym, znaczy realistycznie oddane wizualnie latanie śmigowcem bojowym na przykład takim Apache, a jednocześnie będzie na tyle prosta w sterowaniu że, że nie będę potrzebował jakiejś skomplikowanej klawiatury i o ile nawet na, na amizę granie w Gunship 2000 to jednak jest coś co musisz, nie możesz tak z mostu po prostu robić, musisz się przygotować, musisz klawiaturę to znalazłem taką grę, o której chyba mało kto słyszał i nie wiem czy, Piotr, czy słyszałeś o niej Apache Apache Air Assault znaczy, a patrz jako taką serię z lat tam tych to, to kojarzę natomiast czy, czy kojarzę Air Asphalt, czy kojarzę jakiegoś innego to nie mam pojęcia to jest gra, która została wydana przez Activision ale ona chyba w ogóle nie miała żadnego żadnej promocji I to jest, to jest taka ale gra, ona jest że... jakaś w miarę nowa czy to jest z czasów tamtych Comanche'u i tak całej reszty nie, nie, nie, ona jest to zależy jak miarę mówić, ona jest z poprzedniej generacji ona w tym roku chyba skończy 4 lata na dniach właściwie, można powiedzieć, że ona już skończyła 4 lata Albo, albo skończy za miesiąc. Za miesiąc skończy 4 lata. O, tak można powiedzieć. A tak, faktycznie, więc... Apache to jest Trójki. Tak, i to jest gra, która y, bardzo ładnie wygląda, nawet też wyszła w wersji pocytowej. E, świetnie oddany jest e, Cockpit. Oczywiście on nie jest na zasadzie takiego realistycznego symulatora, jak masz na przykład e, e, symulatory y, wydawane przez. Y, jak to się nazywa ta firma? Digital. Digital. To jest w patełko. I że mhm. że pudełko chyba że to jest inna gra, bo nie ma screenów na pudełku, ale m, o, opis tego, co jest na pudełku, no raczej nie zachęca, że jest to jakkolwiek symulatorystyczne, znaczy jest to jakkolwiek związane z symulatorem, wiesz, masz na pudełku wielki nie. napis, wrogie cele w tym tankowce, fabryki, statki, hangary, bunkry i więcej... Znaczy, szczerze mówiąc, to ja mam inne pudełko i tam nie ma takiego opisu, czy, może... czy to jest 64 Nie, to nie, to nie, nie, nie to, to jest bez część. tego. Aha. Okay. Tak, to jest po prostu goły Apache aol. I, i, i w, w tej grze generalnie masz dwa modele. Zresztą to jest fajne, masz dwa modele prowadzenia śmigłowca, realistyczny, i on jest dosyć rozbudowany, rzeczywiście jest realistyczny, to tak już musisz, wiesz, się znać. Fizyka po prostu sterowania. Mimo, że uproszczone to jest podpada, to jednak jest bardzo ważnym, istotnym elementem tego. A możesz sobie grać w taki tryb treningowy tak zwany, gdzie masz bardzo taki arkadowy styl. Można powiedzieć, że on przypomina trochę latanie, jak jak masz w Battlefieldzie. Jeśli latałeś Aha. helikopterem w Battlefieldzie, to się tutaj będziesz bardzo dobrze czuł, bo to jest właśnie taki tryb. I co jest bardzo fajnie zrobione, że jest lokalny cop w ogóle w tej grze. On polega na tym, że ty siedzisz i pilotujesz helikopter, a druga osoba Kieruje działkiem. I to tak, wiesz, to, to jest takie trochę jak zbieranie gwiazdek, nie wiem, w Super Mario yy, Galaxy, nie? Że, że, że druga osoba właściwie nie ma jakiejś takiej bardzo istotnej funkcji, ale to też jest jakiś taki fajny element, bo yy, Apache yy, ma pilota i ma, ma, ma, ma strzelca, i, i to mniej więcej ten, ten lokalny koop oddaje. I to bardzo fajnie się, się, się w tym można bawić. Zresztą yy, jest kilka rodzajów ustawień widoku, czyli można mieć z zewnątrz kamery, czyli jest takie bardziej arkadowe, możesz mieć się z perspektywy pilota, z perspektywy strzelca i z perspektywy właśnie już takiej taki, y, y, y, pośredniej, czyli takiej po, pomiędzy realistyczną a, a arkadową, więc naprawdę super wygląda to od strony właśnie takiej wizualnej, ale poza tym to jest dosyć, y, y, muszę przyznać, taka strzelania dosyć prosta, y, sympatyczna tych misji jest chyba tam około 16 i to, one są tak klasycznie dzielone, wiesz, na, na, na, na, na, na główny cel misji, na, na cel poboczny i tak dalej, więc y, to jest, to jest e, naprawdę sympatyczne. Nie próbowałem tych typów online, ale wątpię, żeby te serwery w ogóle działały, hmm. więc e, e, to zostaje tylko zabawa, prawda, w lokalnym tym. No i jeśli ktoś po prostu lubi takie strzelaniny e, z, z elementami z symulacji, naprawdę drobnymi elementami, właśnie na konsole, to Apache Aerosol jest e, bardzo ciekawym barwem. Bo jak no, naprawdę, chciałbym, chciałbym wejść znowu w, w symulatory, tak jak na poziomie. E, f, i, takim, jakim jak, jak, jak się angażowałem w te gry, nie wiem, te 15-20 lat temu, kiedy grało się na midze czy na, na, na, na Pececie jeszcze właśnie w latach 90 Nie, ale ja no, nawet się to... nie będę oszukiwał, że to chciał. Ale, bo, bo ja uwielbiam to, ale, ale wiem, że po prostu tak się posunęły symulatory do przodu, że, że masz naprawdę właśnie to, to Digital Combat Simulator, to jest firma, która robi naprawdę fantastyczne rzeczy. Tam właśnie masz ten e, Digital e, Combat World, gdzie możesz sobie po prostu ściągnąć, grać, o ile się myślę, e, nie mylę za darmo i najwyżej jakieś elementy dokupywać, ale masz naprawdę e, dużo statków powietrznych, właśnie jakichś helikopterów, właśnie jakichś samolotów i tak dalej, więc one super wyglądają, ale one wymagają od ciebie tego, żebyś miał naprawdę opanowaną fantastycznie klawiaturę, żebyś wiedział dokładnie jakie sekwencje są potrzebne do tego, żeby odpalić w ogóle i wystartować samolot dopiero już w ogóle sterować nim w powietrzu, więc naprawdę jest dużo takich elementy na niektórych symulatorach są jakby po prostu totalnie w niszę, wiesz, że, że nie ma tej takiej niszy dla fanów symulatorów, którzy, którzy chcą po prostu sobie polatać dla czystego fanu w pięknej grafice, bo, bo, bo, bo pójście w drugą stronę, czyli taki Ace Combat simulator, czy tam Ace Combat, to jest, to jest nie dla Czekaj, mnie, bo to jest za bardzo agradować czy, czy hoax. Ja że tylko pewnie znowu będzie wariant pod tytułem 10 lat temu, czyli w latach 90 -tych. bo wydawało mi się, że jakiś rok czy dwa lata temu wyszły kilka symulatorów oprócz Microsoft Flight Simulator, wyszedł jakiś symulator poświęcony stricte helikopterom. Cywilnym helikopterom, gdzie właśnie zadanie polegało na tym, że musiałeś wiesz, wystartować i przejechać z miejsca na miejsce, albo tam coś, nie wiem, przebieć. Znaczy, tak jak mówię, no, jest pewna nisza, która zupełnie w ogóle się nie przebija do mainstreamu i naprawdę jest wiele gier takich symulatorów, o których nam, nam nawet się nie śniło. Jest cała grupa ludzi, którzy mają z te... domu. Całe kokpity w domu grają w, w, już nie pamiętam dokładnie, bo to nawet nie chodzi o to właśnie flight simulatora, ale tych gier jest, jest, jest, jest kilka, które mają moduły, które nie tylko pozwalają ci latać symulatami, ale mogą ci na przykład dać, dają ci możliwość przyjęcia funkcji na przykład kontrola lotów. Coś w tym stylu. No po prostu, jakby zupełnie inne, inne rzeczy, inny poziom realizmu, satysfakty, jest taki inny poziom gry MMO. I, i, i to jest fascynujące, ale to właśnie wymaga mega zaangażowania, wiesz i, i, i właściwie no poświęcasz się temu typowi gier albo tej te jednej grze i właściwie nie grasz w nic innego. My jesteśmy Powiedz jednak że graczami, którzy znamen... lubią wszystkiego z każdego tortu lubimy trochę uszczknąć, a nie tylko zawsze, to jedno pośle danie. już gra, która się nazywa, Czy znaczy, to ciężko nazwać grom tak naprawdę. Mhm. X-Plane dot.com na stronie X xmyślnik plane. Tak, to jest właśnie to. Ultra Realistic Flight Simulation, gdzie jako te rzeczy zachęcające do, do sięgnięcia po niego jest informacja, że jest skierowana również dla prawdziwych pilotów do ćwiczenia. Tak. I Ale tutaj to... w, w najlepsze jest to, że tak jak zazwyczaj kto poleca nie? i spodziewałbyś się Ikonek, jakiś czasopism związanych z grami. Owszem, jest PC Gamer czy jest Joystick, ale jest również NASA, Cessna, tak. Japan Airlines, Bank. No, i, I właśnie Explained, o ile się nie, nie mylę, to jest, to, jest, to jest coś, co generalnie właśnie też nie wiem, o ile. Ja nie, nie wiem dokładnie, jaki jak tam wygląda model, model biznesowy, ale możesz wypróbować to za darmo. I, tak, i jakie demo, tam są jest możliwości? Napisane, że jest demo. Tak. Natomiast jeżeli klikniesz sobie na Store, to jest x for Home Use i kosztuje 60 dolców, mhm. wersja digital, ale jest również za od 750 dolarów wersja, która dostajesz tak. kokpit samolotu. Mhm. Przepraszam, z projektorami kosztuje jedynie półtora tysiąca dolarów. A, wow. Ale to jest już coś, co rzeczywiście już to jest inne wprowadza level. się na inny poziom, może codziennie sobie... Zresztą to i, i po takim treningu być może później tylko kariera prawdziwego pilota. No czy i czego? nazywałem, że to jest professional, czyli pewnie jest na bazie tych symulatorów lotniczych takich do szkolenia pilotów jakoś tam. Ale nie wątpię, że mnóstwo ludzi, którzy, którzy mają aspiracje, którzy ćwiczą na takich rzeczach, bo to jest wiesz, no... Możesz sobie latać na jakichś tam Cessnach, jakieś awionetki i tak dalej, ale jak masz taki kopi, to możesz sobie właśnie przetrenowywać loty z samolotów pasażerskich. No, nie? Takim, no ale tutaj takim z Boeingiem jest dokładnie tak, że żampożetem. właśnie do tej gry za 60 dolarów możesz kupić za 750 dolarów kluczyk na USB, który <laughs> po, po wpięciu go w komputer sprawdza tobie frame rate i, i, i kalibrację joysticka, czy jest o. to zgodne z tym, jak być powinno i jest potrzebne, żeby jakoś tam wylatywać sobie na symulatorach godziny. W ogóle, wiesz, to jest Inny fanem, świat. w Polsce fanem numer jeden, być wiem, może wiem, Michał rozumiem. Michał Wiśniewski, tak. On Ja pamiętam, to jestem jaki jestem, to się nazywał ten program. No tak. Ja zawsze byłem zastosowany. On akurat nie miał takiej kabiny i tak dalej, ale miał tak całkiem nieźle rozbudowany miał podlepkę, e, wirtualny kokpit tak, tak, to wiesz, fajna sprawa. No co, w takim razie chyba tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Tak, chyba, żebyś chciał jeszcze dodać coś, Piotrze, w co ostatnio grałeś? Nie, no to mówię, to Uncharted i, i, i Wiedźmin Miejmy, no. Więc polecamy Widzmin, a polecamy Uncharted. Poznać, Uncharted. To zobaczymy więcej. Tak, tak. tak stanowczo. Piotrze, Scream obejrzyj sobie serial Scream jest bardzo dobry, właśnie słyszałem no, akurat ja krzyk, filmy Krzyk mam z nimi bardzo dobre wspomnienia, bo to są takie to ciężko C nazwać horrorem to bardziej takie Team no, no to są takie, takie slashery, ale nie one... są takie horrory, że wiesz, że ci wyskakuje koleś masę z zakrzaków albo kogoś zabija. To, to dla mnie nie jest to. Ale horror, one mają fajną atmosferę. Stryk, atmosferę, tak, to bardziej thriller. To jest, dla mnie, to jest właśnie thriller dla mnie. No, no Team slasher, wiesz, to... thriller Tak. tak to, to by trzeba jakieś specjalisty, który wie, że to jest bardziej... tak gatunek. Wydaje mi się, że jedną rzeczą, która jest bardziej skomplikowana od gatunków filmowych, to są gatunki muzyczne. Mm -hmm. codziennie to tworzy się ich pięć nie, ja, ja to mam takie uchorze, wiesz u mnie gatunek muzyczny to jest gatunek A podoba mi się gatunek B, nie podoba mi się i to jest, e, oczywiście tam powiedzmy mogłem rozróżnić i tak dalej, ale broń Boże powiedz że coś jest dubstep, a coś jest nie wiem, drum and bass, bo, bo ten, to, to po prostu jest skreślony dubstep wiesz? to ja wiem, ja dubstep rozpoznaję, bo dubstep nie, no, to dubstep jest, jest, jest to, jak, co brzmi jak seks transformersów tak, ale Dubs to może mieć jakąś wariację, o której ty nigdy nie słyszałeś i ona już się inaczej nazywa i, i wiesz. No to, to naprawdę ja sobie się dość na dość stronach... Często regularnie oglądam takiego pana, który się nazywa Todd in Shadows, mhm. który jest. On, on ma kanał na YouTubie chyba też, ale też tam gdzieś indziej. I on robi recenzję piosenek po, po popularnych i widać, że się zna na tym, o czym mówi, bo, bo to, to słychać, jak, jak się tam wyraża, natomiast czasami jak rzuca nazwami właśnie gatunków muzycznych, czy tam, które tam, to ja nie mam zielonego pojęcia, o czym mówi. mówi, mm -hmm, ponieważ mm. wskazuje a... różnicę między czterema różnymi gatunkami muzycznymi, takie, okej. Okay. No my musimy się w takim razie Poszkolić. doszkolić, oglądając e, e, finały e, konkursu Człopanowskiego. <laughs> blisko, blisko. Ale, ale a propos właśnie artystów fenomenalnych, John Williams, stworzył muzykę do szczęk i Jak on opowiadał o tym, jak tworzą muzykę zresztą, kiedy wiesz, ta koncepcja tych, tej, tej, tych prostych tych dwóch nut i tylko zmienia tempo, no nie? Du, du, du, du, du, i tak dalej. Jak w ogóle cała, jak, cała, cała koncepcja to, wiesz, wyszło, dlaczego tak sobie to założył i tak dalej. Fenomenalnie się, że kiedy on po prostu mówi o takich że nawet jak, jak nie jesteś muzykiem zawodowym, kiedy on mówi o pewnych elementach tego, to to, to ci to fascynuje. A wspominam tylko dlatego, że to już naprawdę na zakończenie, że szczęki w tym roku 40-lecie będą chodzić. A propos tego, że lata 90. Y były 10 lat temu. Do no, tylko że szczęki w 75. Tak. No, ale to tak blisko. Prawie tak. do, jak oglądam szczęki właśnie 75 rok. E, nic się nie zastarzało. To hmm. jest nadal fenomenalny, fenomenalny, świetny film. I tym optymistycznym akcentem bardzo Ci dziękuję, Piotrze. Jak zawsze również dziękuję. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na, na www.fantasmagieria.net na Facebooku. Dołączyć do grupy facebookowej Fantasmagieria, siedzieć na, na Twitterze cooldan.pl e, Fantasmagieria. Do usłyszenia za tydzień. Hej. Cześć! cześć.